Cześć, witajcie w 39. odcinku podcastu Gierkowca. Ja jestem Piotr Zaborowski, czyli jak zwykle, a dzisiaj ze mną w studiu jest Dominik Kowalski. Cześć, cześć, jestem tylko ja i mamy 17 kwietnia. I tak, kwietnia. Jest, mamy znów piątkowy duet, taki, to co było dwa tygodnie temu. Właściwie to mamy piątkowy, znaczy piątkowy duet, no bo w piątek wychodzimy, ale właściwie nagram, nagrywamy w poniedziałek wielkanocny, czyli... Plany poniedziałek. Nie widziałem żadnych ekscesów na ulicach. Nie wiem, czy ty widziałeś. Nie, u mnie też nic takiego nie było. Zero jakieś latania. Oczywiście no, u mnie w rodzinie gdzieś tam się dzieciaki lały. I to tak mocno, że aż były przemoczone. Ale na ulicach nic takiego nie było, żeby, nie wiem, chłopaki za dziewczynami latali. Latały i wiadrami się lać, Tak jak ja to pamiętam swoich młodocianych lat. Ale wiesz co, zwróciliśmy uwagę z tym laniem wody, <grym> zresztą, z, tym, z tym polewaniem się, z tradycją polewania się w dany poniedziałek, że jak w Łodzi spędzaliśmy akurat tam u moich teściów, to akurat było, z reguły był ten atak tam wodny, a tutaj jak byli w gościach to nic, no, no, no, no, no, no. nic się nie działo, było totalnie spokojnie, ale też byli tylko wczoraj, no tak, także nie było tak. szansy, nie? Ja nie można wcześniej. No, no bo oczywiście, że w, w tradycji Więc tym, ty, w tym roku nam się upiekło. A ja w ogóle zapomniałem nie, o tym problemu, się, przypomnę. Ogóle, całkowicie. Okej. Okay. No Piotrze, no, nie ma Huberta, nie, nie ma Diany. Ale jesteśmy my, więc Jest opowiemy o paru różnych rzeczach. Może zaczniemy od czegoś, co było dawno i większość z Was pewnie o tym słyszała, czyli o Nintendo Direct. Bo, bo było... Już nawet nie pamiętam, to było jakoś w e, wtorku na środę, albo z środę na czwartek, jakoś tak. W nocy, o północy dokładnie był odpalony. Tak, że kończą mi się w końcu pojawić na bo tam były te eventy. W możemy o tym powiedzieć, No zaraz o evencie też, o, też opowiem, nie? E, specjalnie długo, ale może wymienię to, co y, tam Nintendo nam zaprezentowało. Czyli tak... Y, Pokazało parę gier na 3DS-a, które wyjdzie jeszcze w tym roku. Bardzo dużo gier wyjdzie w tym roku. Jest to na przykład Hey Pikmin, Ever Oasis, Monster Hunter Stories, tam Yokai Watch 2, Psychic Spectres, który jest taką zbiórką dwóch Yokai Watchów drogich, bo są dwie wersje. E Cudcept Reward, RPG Maker Fest, O Mi Topi chyba nie chcę nic mówić. <laughs> Fire Emblem Eagles Shadows of Valentia i to będzie w ogóle ma dostać Season Passa, więc to jest 3 3 a no. Ale powiem Ci, Piotr, że wymieniasz tytuły i mi nic nie mówi. Wiem, że Ci nic Straszne nie mówię, ale zaraz jest... o nim więcej opowiem, bo <laughs> chcę po prostu je wymienić na szybko. Uh, Team Kirby Clash the Arts, okay, Kirby blog, to, Kirby Kirby'ego kojarzę jako postać. No, no to super. Hmm... Uh, <clears throat> No to jeszcze tam jest Kirby's Blow, Blowout Blast, Bye Bye Bots i Dowiedzisz Brain Training tam Dr. Rosomas, coś tam. To taka stara teraz DS, a teraz będzie na 3 ds No i co ciekawe te wszystkie gry wychodzą pomiędzy lip czerwcem tak naprawdę już, a wrześniem nawet jesień tam zahacza, bo Master Hunter będzie, ten Master Hunter Stories będzie na jesieni. I to dość ciekawą rzecz pokazuje, że Nintendo nie olewa 3DS-a w ogóle, nie? Ma, nadal chce go trzymać, nadal chce go wspierać swoimi grami, yy, więc zobaczymy, co tam dalej się będzie kroiło. Wiemy, że yy, w tym roku, jako że jest 25-lecie Kirby'ego, to będą się mocno skupiać na tym, żeby Kirby dostał, nie dość, że dostanie tam Kirby's Bla, który, który będzie w lato, nie dość, że dostał Tim do Lashdelac, który jest już darmowy, w sensie wyszedł i to jest darmówka do ściągnięcia z e-shopu, to jeszcze ma dostać jeszcze jedną grę pod koniec roku tego, nie? Więc fajne takie utoronowanie. Ale to jest jakaś free to play Co to jest? Ta free to play to jest taki trochę RPG z Kirbym, że są cztery postacie, jedna jest magiem, jedna jest tam rycerzem, jedna jest healerem i jeszcze jedna jest chyba takim no takim, nie wiem, tankiem, coś w stylu, już nie pamiętam dokładnie, bo, bo jeszcze tego nawet nie ściągnąłem i nie grałem. No i wykonuję zadania, questy. Nie? W cztery osoby. Okej, okay, okej. Okay. Ale dalej widać to, że Nintendo dalej inwestuje w swoje marki, no nie? Tak, inw inwestuje, tak inwestuje w, w swoje marki, inwestuje w, w... też w te... w Indyki, no bo taki bye bye bots na przykład, który jest bo bye bye boy, bye bye boy lady chyba czy coś takiego i bye bye, bo, bye, bye bots teraz jako zakończenie całej takiej trylogii gieret logicznych z, o takim kwadraciku yy, białym jak dobrze pamiętam więc fajna fajna sprawa w ogóle bye bye bots będzie 13 kwietnia czyli już, już jest demo do ściągnięcia jeżeli ktoś ma 3DS to to i so, zobaczcie yy, o co biega a poczekaj, bo teraz to, co mówiłeś, to są tytuły 3DS-owe? Czy źle... To zresztą... są wszystko tytuły tylko na 3DS-a. Okej. Okay. No właśnie to... Tym... Widzisz, ile jest, nie? Tak wymieniasz, wymieniasz, i tak sporo, nie? Jasne, jest w tym pikmin, który ma być trochę innym pikminem, którego znamy z Wii U, ale jednak Ever Oasis, następny wielki wiatR jasne, nie wygląda jak Zelda, czy nie wiem, cokolwiek, Persona na przykład, tak? Ale jednak wciąż to jest jad RPG i to taki jak to Jacek z Asian Gemu pamiętam mówił to będzie coś w stylu Skyrim'a w wersji takiej 3DS'owej czyli strasznie strasznie wielka gra no Monster Hunter Stories, czyli Monster Hunter w formie JRP'a będzie można tam fork'a mieć swojego i go rozwijać walczyć, jeździć na nim ciekawy koncept, nie, jakby na tę serię taki trochę inny Najbardziej szczerze mówiąc z tego wszystkiego, nie zeskoczył mnie Fire Emblem, że dostanie DLC, bo już poprzedni Fire Emblem dostał DLC. A, a to, że chcą wydać coś, co się nazywa RPG Maker. Oczywiście trzeba będzie za niego zapłacić, ale będzie jeszcze RPG Maker tam player, tak to się nazywa, nie? Że będziesz mógł te gierki, które ktoś stworzył w nie grać. I to jest taki trochę mi się wydaje ruch, jakby... Obronny przed tym, żeby ludzie, którzy społeczność, jakby będzie chciała tworzyć grę, to nadal będą powstawać. Nie? Okej, okay. z, z tego co tak wiem w, w Big Planet to było tak. Tak, dokładnie tak. I mi się wydaje, że żeby ta konsola tak stricte szybko nie umarła, tak, wiesz, że pewne, pewnego dnia jest dead, koniec, dziękuję, 3DS nie żyje, tylko żeby one tak stopniowo, stopniowo, stopniowo no dobra, ale to jest tak ciągle inny sprzęt niż e, Switch, no nie? Tak naprawdę. Wciąż jest inny sprzęt, to jest nadal konsola typowo handheldowa. No fajnie, nie każdemu się będzie, będą te wszystkie gry, gry podobać. No ja z chęcią jestem zainteresowany w ogóle Ever Oasis i Monster Hunterem. Z Jedi Watchem drugim, nie wiem, jeszcze pierwszego nie przeszedłem. Co jest dość, dość ciekawe, ale, ale dużo grasz czy to jest kwestia, że po prostu gra jest taka ogromna? Wiesz co, Jedi Watch jest Wiesz co, z jokai mam taki problem, że strasznie lubię gry typu Pokémony, nie? I jokai watch jest bardzo liniowy, więc powinienem go szczerze mówiąc dość szybko przejść. Niestety czasami jest tak, że masz jedną walkę i przez to, że nie masz takiego konceptu jotrpegowego takiego typowo, czyli wiesz wybierasz ataki i tak dalej, tak jak jest to w Pokémonach rozwiązane, tylko Twoje stwarki ja to same, a taką sama, ty tylko tam ładujesz ich y, umiejętności specjalne i, i tego typu rzeczy, To jakoś tak inaczej się dra. I czasami niektóre walki, walki przegrywam. I to tak wiesz, dziesiąty raz przegrałem walkę. No bo jakby gdzieś coś nie wyszło, nie wiem, nie trafiłem z stylusem i mi się nie naładował super czarczny. I nie zdążyłem go odpalić po prostu. I Jakby. Są takie, są takie efekty to teraz strasznie, że się tak wyrażę mm, losowa w wielu wypadkach. Nie wiem, ja przynajmniej mam takie wrażenie, że ona jest bardzo losowa. Tak jak Arena Play, takie wrażenie, że, że to algorytmy po prostu czyste czysty los, a nie skilla. Trochę zaczyna mnie to frustrować, ale to powiem przy okazji wielkonocnego update'u. Ja mam takie mhm. wrażenie, jak mówisz o tych grach na y, 3DS-a, i pewnie zaraz powiesz o Switchu coś tam będziesz mówił, czy nie? Pewnie tak. Będę mówił o Switchu, bo okay. na Switcha jest też trochę gier. Tak, to mam trochę wrażenie, że tego jest tak dużo, że to może być ciężko zajmować się konsolami MS i, i Sony i jeszcze tymi tym Nintendo. Że tego jest za dużo. I nie wiem, czy u Ciebie tak się nie dzieje, że Ty tak naprawdę głównie grasz 4 na Nintendo. No, w tej chwili tak. Oczywiście, no, Overwatcha, nie? Przez... Oczywiście, Overwatcha i, i parę mam tytułów gdzieś tam w, w głowie, że może będę chciał je przejść na Xboxie, jak wejdą, nie? Ale tych tytułów jest na tyle mało, że teraz zaczynam trochę traktować Xboxa jako drugą konsolę, tylko i wyłącznie bardziej do multików i tego typu rzeczy, a całą resztę odrywam na Switchu i, i 3DS-ie. No właśnie, chciałem się odnieść to do komentarzy. Właśnie tam I zapisał nam, że pod ostatnim odcinkiem że właśnie głównie w tej chwili gra na Switchu. Bo nie pamiętam, czy już tam przywrócił sobie PS4, czy znowu ma. i Bo pamiętamy, że Xboxa tam pozbył się, kiedyś pisał, właśnie tak. wymienił na PS4 Pro, a potem miał tam problemy, ale widzę, że w tej chwili nie wiem, czy dlatego, że gra, gra na, na Switchu, dlatego, że po prostu nie ma wyjścia, bo platformy mu się powykańczały, czy są inne czynniki, możemy go tam dopytać ewentualnie jeszcze. Jak, jak no, ochęć, myślę, że trzeba będzie to pisze, pytać. No. Tak, no, tak ja, ja mam bardzo podobnie w, w dużej mierze, że teraz dużo więcej gram na, na, na Switchu i jeszcze gdzieś tam na 3DSie wiesz, co gdzieś tam wychodzi. Tak jak teraz za chwilę Firem, to pewnie będę kupił na, na 3 ds i będę grał na 3 ds No fajne jest to, że teraz akurat tak się złożyło, że z Hubertowi wypożyczyłem Witę. wypożyczyłem mi znowu 3DS-a, mam te parę gier od Ciebie, i sobie tam powódko ogrywam teraz tego jeszcze choćby może tam właśnie chciałem parę słów powiedzieć odnośnie tam no też grałeś, no więc może z jest... no. Tak, no ja wiesz, już jego... nawet widzisz ile tam przyszedłem, też nie mam wiele bo trochę mam odranę u mojego brata na, na koncie, na tam jego sejwie, więc wiesz to jest takie mocno mieszane. Ciężko, ciężko powiedzieć, w którym momencie już lu jestem, ale A ja, ja bym przekonany, z... że to ukończyłeś, a to wygląda na, duży, na bardzo dużą platformówkę, naprawdę masę poziomów. Tak. Tak, tak, tak, tak, tak. już ja, ja to przejdę, ale to wiesz, to jest taka, wiesz, podchodzę do, do już jedno, tak, kupiłem to na premierę, zacząłem grać, zrobiłem tam chyba 4 czy 5 poziomów, później na chwilę zostawiłem, później znowu wróciłem i tak, to jest taka przeplatanka. Okej. Okay. Aż zerknę, właśnie dzieje ja jestem, ale ja tam na razie w pierwszym świecie bodajże, ale to też mam na obronę to, że teraz był ten świąteczny czas, było dużo tematów, tak, dużo obowiązków i dokładnie. wszystkiego tak troszeczkę po troszku już chciałem liznąć i, i ten tutaj mam nadzieję, że uda mi się pogadać. Dobra, to co tam jeszcze było, bo powiedziałeś, że na tym... Znaczy ja z, z, niestety z smutkiem przyznaję, że nie widziałem w końcu dyrekta, bo po pierwsze nie chciałem w nocy siedzieć, jednak do pracy na rano wtedy miałem. Ale direct jest dostępny na YouTube. Tak, ja go ja sobie nadgonię. Tylko wiesz, ja jednak no, obecnie nie jestem targetem dla tej platformy, bo po pierwsze jasne, nie, ale fajnie, fajnie się P4, zobaczyć, co tam, co tam będzie, nie? Nie, ja bo tutaj... jasne, jasne, ja przecież nie się... kosztuje prócz czasu. Dokładnie, ale nie udało mi się wygospodarować takiego spokojnego, spokojnych paru chwil, żeby sobie obejrzeć. Ale z chęcią posłucham, co tam jeszcze kontekście Switcha i nie wiem, czy tam były podane daty premiery, czy jakieś spodziewane... No tak, były podane daty premier niektórych gier, więc... No to dobra, to, to rzuć, to może też coś... To rzucamy, jedziemy rzucamy. E od samego początku i na pierwszy ruch, jakby, no, wiecie, kończy się 3DS i Nintendo dowieszcza i mówi, dobra, to słuchajcie, ARMS, nie? No i na, no zami wiemy, zami na zanim podali datę mhm. ARMS... Tych, tych takiej, takiej bijatyki, nie? Na Switcha. No pewnie, znana marka już. No, znana marka. To, a, dodali nową postać, która się nazywa Min Min i Min Min będzie postacią dość ciekawą, zmieniającą widać rozgrywkę, bo wcześniejsze jakby te pokazy były dość liniowe, w sensie pokazały nam tam e, Ribbon, Ribbon Girl, Springmana, e, Mami, mami coś tam i... Jezu, już nie pamiętam tej ostatniej, czwartej postaci, taka żółta, no. Zobaczy się, te cztery takie dość, dość typowe i nagle pojawia się Minmin, która umie odkopywać ciosy. Nie? Podskakuje i umie sobie od, go odkopać. I... No, ciekawy zabieg. Dość ciekawy. Drugą rzeczą, którą, którą pokazali, to, że będzie tryb 2 na 2. I to jest fajne, że to nie będą tylko pojedynki 1 na 1, tylko też 2 na 2. Może coś więcej będzie za jakiś czas. Powiem się super. Ja bardzo czekam na to, aż powiedzą, jak będzie wyglądać rozgrywka na normalnym padzie. W sensie normalnie bez tych elementów ruchowych, bo to zapowiedzieli już dużo, dużo wcześniej. Okej, okay, to jest ciekawe tytuł bardzo. Znaczy, no to wykorzystuje ja bardzo ciekawe, i tytuł wychodzi w ogóle już, już za chwilę. Było 16 czerwca. Ale, zwróć, więc... ale musisz przyznać, ja tam nie będę oczywiście jakoś naskakiwał na tego Switcha, bo to w ogóle, w ogóle jestem daleki od tego, ale te premiery są dosyć odległe, no nie? Nie wiem, czy to jest najbliższa, czy... czy... Bo, to, bo tam Wiesz, to co rekomowali jako... są Mario Karty. A, Mario Karty 28 kwietnia. No tak, ale to, jest, to nie jest całkowicie nowa rzecz, no nie? AMS jest nową marką. Arms jest nową marku, tak, Mario Karty nie są może, chociaż to są, wiesz, na wszystkie DLC, nowe postacie, nowe, nowe trasy, nowe tryby, bo, bo, też, bo też i to zapowiedzieli, więc jakby dla fana Mario i, i Mario Kartów to jest chleb powszedni, nie? No, poczekaj, kiedy Mario Karty wychodzą? Z ciekawości? 28 kwietnia. A, no to zaraz. No to zaraz, dosłownie, dosłownie zaraz i wiesz, masz właśnie Mario Karty no to co poczekasz miesiąca w maju też przecież wychodzi Disga 5 Complete, czyli no, taka kompletna edycja takiego jednego z większych RPGów patrzę co tu, co tu jeszcze jest wpisane, nie będę mówił o Ultra Street Fighter 2, bo wszyscy wiemy jak wielkie o to będzie, nie? W sensie nie, nie muszę o tym wspominać, ale będzie chyba najważniejsza premiera na Switchu Minecraft ale wiesz co, że byłbym zdziwiony, gdyby on się nie pojawił na tej platformie. Wszyscy, wszyscy byli bliźwieni, by ale to i na powiem ci, że to jest fajnie, że to wyjdzie, bo to jest, mi się wydaje, idealne miejsce na Minecrafta do, wiesz, zebrania gru ze sobą, właśnie tak jak dla mojego brata, nie? nie może siedzieć, jadąc w samochodzie, coś tam pykać, robić sobie nowe rzeczy, a później wraca do domu, wpina wraz z kolegami, więc myślę, że to będzie fajna opcja. No, ja w ogóle chętnie by tego switcha jakiś potestował, powiem szczerze. Jak, ale w zasadzie na te, znaczy na, tak jak mówiłem, ja nie jestem jakimś tam targetem tej platformy, bo mało jest mały z tytułów. A powiem szczerze, bardziej chodzi o to, że mam takie zaległości w, w grach na posiadanej konsole, że kopowanie kolejnej to znowu. nie opłaca, nie, nie, nie. No nie, ja nie ja, wydaje ja... mi się, że nie, moim zdaniem nadmiar szkodzi. Po prostu. Jasne, dlatego ja wiesz Udałem tak. swoje, nie? Tak. Swoje swoje paletko, w którym się będę tak, obracał Teraz, wiesz, mam y, przecież nawet wiele razy mówiłem tak o kosztach, tam, że te gry są drogie i tak dalej, a wiadomo, że też promocje. Dużo o tym rozmawialiśmy wiele razy, a w tej chwili czekał mnie Far Cry Primal, czeka, y, czeka Watch Docsy pierwsze od Ciebie. W, wczoraj udało mi się wypożyczyć Watch Dogs y drugie. No to jest w ogóle, wiesz, ta, weź każda ta gra, to jest ogromny tytuł. Także teraz postanowiłem sobie, staram się nadgonić troszeczkę rzeczy, które już mam, które biblioteczce czekają, no a jest, nie no, no nie, no nie, nie chcę powiększać tej, tej... Znaczy zrobiłem pewien wyjątek, ale to będę opowiadał ja, za, za chwilkę. Dobra, czy coś to, o tym, to, to. direct, czy chcesz powiedzieć? Te, wiesz to ja chciałbym powiedzieć o paru rzeczach jeszcze, bo tak... Dobrze. Eee, będzie Sonic Forces na święta w ogóle. No, marka. To kurcze, pewnie to by do będzie zajarany, że to w ogóle to jest świetne, bo to jest marka, która chyba, nie wiem, była kiedykolwiek na Sony Nintendo, Sonic jako taki? Bo nie przyszło... Sonic jako taki chyba był... Mam potem się zaczął świec. pojawiać, tak jak Sega padła, w sensie Sega jako ta, ta, ta, sprzęt to, do to zaczęło się Tak, tak, zaczął się pojawiać. No, no, tak. chyba na, na się, Był a może dobry Sonic na no. 360, ja go mam. Sonic na święta to jest dość ciekawa opcja. Bo... Jasne, nie wiemy dokładnie, to jest od listopada do grudnia, nie? Mniej więcej. Czasami i od października u Nintendo. A wiemy też dokładnie, że na święta mamy Mario. Ten tam Odyssey, nie? Ten cały, ten to całe nowe Mario. A Sonic i Mario ze sobą dość mocno walczą. W sensie, wiadomo, co wygra, nie? Nie, no na konsoli Nintendo to... wiesz wiadomo, nie? ten Sonic to jest takie 2D, no nie? Tak naprawdę i Sonic jest w ogóle, no fajnie, że wyjdzie, bo wyjdzie na wszystko, nie, bo, bo i Switch i Xbox i Playstation i tak dalej, ale na, na Switchu może być różnie w sensie jestem ciekaw, kiedy dokładnie będą, będziemy mieli wień, więcej informacji na temat dat, bo na razie to możemy spekulować, nie, bo równie dobrze Mario ma, może wyjść pod koniec października, a Sonic wyjść pod koniec grudnia albo na, na, przykład na chwilę na przed świętami, nie, i, i, i wtedy to się obie dry się sprzedają bardzo dobrze, T tak będzie no ale powiem więcej, no, ale jeżeli wiekasz, chodzi o jeżeli mówimy o świętach, a to jest jeszcze tak, nie ma ja trzeba poczekać na więcej dat, nie? tak jest e, wiemy też że... Switcha 21 czerwca, ja, ja Fate bardzo lubię i, i będę w to grał <śmiech> Puyo Puyo Tetris Puyo, puyo Tetris wyjdzie 25 kwietnia jest demo w eShopie już ja to demo odrałem, mój brat odrał. Fajne, super i cholernie drogie, bo 160 zł. A to jest oficjalna marka Tetris? Tak, to jest oficjalna marka Tetris, oficjalna marka Puyo, bo, bo, to, bo Puyo to też jest dra. I no. 160 zł za, za, za taką grę. Cóż. Co ciekawe, gra nie jest tylko dostępna cyfrowo. Jeżeli ktoś się jaradrami tardridżowymi, tak jak ja, w sensie, że chcę to jednak wszystko, co się da w wersji fizycznej, to Puyo o to też też będzie w wersji fizy fizycznej, ale nie w Europie. To, to też coś... jest dziwne, nie? Że, że no, tak. w że masz pudełkowe lub, lub nie. Ja rozumiem, że tak, no, no, takie IM Setsuna, nie? Czy, czy, czy nawet Binding of Isaac, które będzie w Europie, już wiadomo, tylko Q Q2, nie? Więc czekamy. Ale IM Setsuna jest dostępna, ale w Japonii jest pudełkowa. Cały czas mnie zastanawia, kurczę, to, że, że takie marki już znane tak długo powstają na tego Switcha, że takie opóźnienie jest od premiery konsoli, nie? Ale o tym już gadaliśmy, to chyba nie ma co roztrząsać. Mm -hmm. Po stwierdzam, że dziwi mnie to, tak, że wydawałoby się, Muszę, pamiętam, wspominałeś, że development na Switcha miał być łatwiejszy. Jest łatwiejszy, Portowanie bo już to wiemy pytań, przy Snake Passie. Kurczę, oddadzoję... to wiesz, Słyszałem w paru podcastach o tym i ale ja no. w ogóle byłem w szyku, bo wspominałem o Snake Pasie poprzednio, nie? że to ludzie tam w miesiąc zrobili całe, nie, nie w miesiąc, tylko w trzy miesiące zrobili cały development na Switcha. I się okazuje, że wcale nie w trzy miesiące, tylko w tydzień. I rozumiesz? Po tygodniu no. mieli działając, w miarę działające porta, później to były tylko poprawki. No, to robi wrażenie. To fakt. Robi to wrażenie. Jasne, to nie jest to jakaś wielka gra, ale jednak pokazuje, że jak tylko dostali dostęp, to się poszło o tydzień i, i wszystko działa, nie? No zwłaszcza, że to jest na Unrealu, z tego co wiem, to już w ogóle jest Patrz, to jest news. na Unrealu. No, zobaczymy, w... czy, to też o, czy to też oznacza, że będzie wysyp jakichś tytułów bardziej zaawansowaną grafiką. No, zobaczymy. Na pewno nie jest to Monopoly, które będzie na, na Switch. i chyba to nie, też nikogo nie dziwi, że, że taka gra wychodzi. Będzie na jesieni. No są pieniądze. Będzie Rayman Legends. Definitive Edition to wszyscy znają, kochają Raymana i to będzie później w tym roku. Nie wiadomo dokładnie kiedy. Myślę, że nawet że Yubi, że wysypie z Yubi Arta. Powie Rayman Legends i coś jeszcze. Będzie na okay, swój. Ja tam Kupert tam trochę tam, tak, na naszym sekretnym czacie, tam troszeczkę to komentował, że o, taka stara gra, ale ja na przykład nie skończyłem nigdy Rayman Legends, więc zawsze, zawsze znajdzie się jakaś grupa osób, które niedawno tu nie grały i. Ja... Zgadza się. M powiem ci, że do tej gry jest mi ciężko usiąść tak na dużej konsoli, ale przymierzam się, że Nawite sobie kupić po prostu w pudełeczku. No, to jest świetna gra, w tak, ogóle, więc ja pewnie urejmę tak, no, na tłupie, No, Nawite to tak. chodzi po 60 zł w tej chwili w pudełeczku, więc wiesz, mm -hmm. nie ma o czym mówić. Wyjdzie także Sinemora X w lato. No ja się jaram, Jace powiem z... szczerze, jak chciałem to zobaczyć. Cinemora to ja się jaram, tak, więc prawda, zobaczyłem tak, Cinemora. Mówiłem o tym, to... tym podcaście, tylko to nie była X, w... tylko to była... Ta pierwsza wersja, no nie? Tak, tak, tak, tak, tak. Tak, tak, bo ja dokładnie pamiętam. Dlatego jak zobaczyłem, że Synomora Edge będzie na Switcha, to mówię, bierę to, nie? Rzucam pieniądze w veteran. Bottle Chases war to też od THQ Nordic i to będzie ciekawa dra, w sensie jakaś tam fantastyczna. Nie wiemy o niej kompletnie nic, poza tym, że będzie turowa, turowa walta. I nic więcej, nie? Tak totalnie nic więcej. No, Więc, tak jak mówisz, to czytam. sporo tego. Wbrew pozorom. Wbrew pozorom. Payday drugi, stara dra. Yy, zaskoczenie pewne dla mnie. Totalnie zaskoczenie wiecie. Też oglądacie nie tutaj Raymany, Soniki i takie. i lewej skakuje Payday, nie? I taki, what the fuck Nintendo. Okej. Okay. <laughs> ale, ale, znaczy, ale to też świadczy o tym, że otwierają się na third party developers i to jest super. Dokładnie tak. Ekstra. Chociaż przy, przy Wii U też się otwierali. Zobaczymy, jak, jak to. Będzie, nie? Trzeba po prostu poczekać na, na E3, na więcej. Będzie jeszcze Namco Museum, czyli takie stare gry od Namco, oczywiście i to też z latem. No i zakończony chodzi o gierki z Platonem II, który się pojawi 21 lipca i otrzyma coś co nazywane Salmon Run, czyli taki tryb hordy, znany nam z Gears of War na przykład, nie? okej, okay, okej, okay. nie no to lineup nie taki zły, no to oczywiście jest to... nie taki zły, jeszcze do tego pokazywali nowe Ami bo w tym, ja jestem zanierany Ami, bo nie dość, że z Zeldy. oczywiście tam z Majory przede wszystkim, to jak zobaczyłem Ami, bo bajonety to wiecie nie powiem co stanęło mi w gardle i nie, i, i nie tylko w gardle no ja bajonetę bym zagrał, kurczę no właśnie ja na bajonetę czekam i mi się wydaje, że albo będzie jakaś kolekcja na Switchu jedenka i dwójka, albo może trójka. Mi się wydaje, że bayoneta jeszcze się pojawi. No, jest taka marka. To było wręcz nie, jak, niestosowne, gdyby tego nie wydali. No. Dokładnie tak. Znaczy jak technicznie no świet... będzie, bo to takie z tego, co wiem, takie były trochę bardziej wymagające, ale na, na Wii U było, więc... Czemu? Ale na Wii U działała świetnie, więc właśnie. mi się wydaje, że no problem. A teraz tym bardziej ze smutni się czy poprzednio, Czy którymś z po poprzednich odcinków że to chyba było na 360? Tak. Koszczym, bo czyli to pewnie tak grosze teraz jest. Za dwie dychy pewnie da się wyrywać. Albo z tyszaka w pudle. Myślę. No myślę, że jakbyś poszło to to, to znajdziesz. Tylko wiesz, no, są inne tytuły. Rozumiem się przed nagraniem, że tak naprawdę <laughs> w tej chwili chcę troszeczkę nadgonić i pokończyć rzeczy. Dokładnie tak. Może po prostu ja mieć wiem, takie coś, bo też nasze znaczy koledzy też mają takie tytuły, które pozaczynali, nie pokończyli to ja sobie tak trochę tłumaczę, że głupotą jest kupowanie gry, które się nie kończy, to jest w ogóle słabizna szkoda po prostu kasy no bo chyba że, chyba, że ma się w planach, nie wiem, po 10 latach do niej usiąść, ale czy to wtedy usiądziesz podejrzewam, że nie, jak minie pewien zakres czasu to potem do tego się nie wraca czyli no chwila rozrywki tak i, i tyle, nie? Mm. Więc kończenie gier jest fajne, no chyba, że mamy takie gry, gdzie liczą się wyniki. Będę chciał ci o tym powiedzieć parę słów, no to to jest inaczej, ale jak mamy fabułę, no to fajnie zobaczyć napisy końcowe, nie? I zobaczyć deweloperów. To taka no. moja uwaga. Dokładnie tak. Dobra, ta, bo Derek był krótki, jak widzicie, był pełen różnych rzeczy, niektórych popierdolet, czasami niektórych większych tytułów. Fajnie, żeby nie był jakiś super szalony, ale był w miarę nas przygotował na następne rzeczy, czytamy na letrze. Bo to będzie święto, więc wiecie, coś muszą pokazać. Kot mi tutaj szaleje, kurde, że będzie się trapał. Zawsze, takie jeszcze powiem anegdotę, że to jest taki kot, który przeszkadza w nagrywaniu podcastu. Włazi, przetwiera się w ogóle taki ADHD. <śm> <śm> okay, to jest taki uk uk ukryty, wiecie... Co-host jeszcze jeden. Tak, o właśnie, tylko że niewiele ma do powiedzenia, brzmią knięcia. To taka zabawna <laughs> rzecz. Z ostatnim mam... drogiem w Duma, miał, miał, miał, miał. <laughs> miał. Tak, tak. A z Duma to anegdotę, anegdota, ale to później. Dobra, nie wiem. Wiecie co? Mamy. Tak... Może ja szybko o iwente w Overwatchu, bo pojawił się. Przed też Dromio. I, I zaczęliśmy grać. Jest to coś, co się nazywa Uprising, czyli insurrekcja po polsku tak tu ładnie przetłumaczyli Opowiada, to jest, powiem tak, historia jest zrobiona w ten sposób, że opowiada kawałek historii Overwatch, dokładnie jedną z akcji w Londynie, gdzie, gdzie omniki atakują Aturat London. no i Jest wysyłany oddział Overwatch złożony z łaski Reinharda, Tierbiorna i Smugi. No i ta cała zdraja jedzie, no i ma wykonać misję po prostu. Załatwić co tam ma załatwić. No i żeśmy podrali, bo to są takie dwa tryby zrobione specjalnie. Oba są na tej samej kanwie, czyli masz do wykonania trzy zadania. Jedno to jest przejęcie punktu, drugie to jest pchnięcie yy, takie przepchanie payloada a na sam koniec jest zniszczenie czterech robotów. Właściwie tyle. No tak, ale ten, ale ten tryb jako taki jest nowy, że jest taki złożony i znaczy forma tak. jest nowa, tak? Bo najczęściej... Forma mamy... jest nowa, jest mocno złożony, jest... To jest to, co widzieli... Jeżeli ktoś jeszcze nie grał, to jest prawie to samo, to co widzieliście w evencie Halloweenowym. Tam była zemsta z i to było bardzo krótkie, nie? Były fale, trzeba było zabijać te potwory i tak dalej. Tutaj to jest bardziej złożone, mamy bezpośrednio mi misję do wykonania, tak, takie zadanka krótkie i one się zliczają i tak dalej. Jest to tak, żeśmy to tak porównali sobie, że to jest takie podobne do yy, rajda z Destiny. Na przykład jasne, raid z Destiny jest jeszcze bardziej złożony, ale ma tu jakieś takie swoje konwencje. Ja bym się bardzo cieszył, jakby było takich trybów więcej, nie? No ja sobie tak mogę w kontekście Overwatcha powiedzieć, że sobie na próbę uruchomiłem to Paladins, bo dostałem w końcu dostęp do tych gier. No ja też Paladins. Tak i to jednak jest e, w gra, która jest ewidentną taką kopią Warwatcha. Tak jak Overwatch jest trochę kopią Team Fortress, to, to ten Paladins jednak nie jest złe, bym tak powiedział. Tylko też krótko Nie, to jest pograłem. jest bardzo dobra Pograłem może z pięć meczy tak naprawdę. No, jest dobra, przede wszystkim jest bezpłatnie dostępna, to jest duża zaleta. Pamiętajmy o tym, że Overwatch, mimo że ja kupiłem w promocji, to dalej trzyma cenę i nawet teraz jest w tej, w tej wyprzedaży na psn -ie. i dalej kosztuje 170 zł, więc mega trzyma cenę, przez premierę minęło dużo czasu, ponad rok będzie. Myślę, może nawet więcej. To pewnie wiesz, piątek bardziej. Gdybyś w uh, premiery, Overwatch, Overwatch to rok, dokładnie. No, rok czasu. No to zobacz, jak to trzyma cena, to, to Blizzard to nikogo nie zaskakuje. Zask I to pala. jest ciekawe. Oczywiście ten dojazd na koniach jest jakiś dziwny, taki, taki niepotrzebny, moim zdaniem. Brawa ma. to jest inna A to, żeby szybciej wrócić, trochę, trochę, to, jest bardziej, to, jest, to jest bardziej mopa niż. Nie poczułem tego, wiesz, nie poczułem tego, bo za mało nie grałem, poczułeś. być może tak. Być może za mało grać, no jest kupowanie przedmiotów, jest właśnie dojeżdżanie, jest... Karty są faktycznie, tam jest dużo takich rzeczy, czego nie ma w Overwatchu, masz rację, te, dus... statystyki wiesz, te, są. Te rzeczy, ta, ta rotacja bohaterów, to wszystko jest takie bardzo wzięte z moby, a, a że ja się w moby trochę nadrałem, to... Ale stylistyka to, to jest Overwatch. Stylistyka jest overwatchowa, postaci są bardzo podobne do overwatchowych, Tak, się bronie się też, bo tylko tam jest tak śmiesznie, że no też właśnie masz te... Yy, setting jest taki średniowieczny, nie? Bardziej. Mm -hmm. Taki bardziej bajkowy. Tak. Overwatch, tak. No, overwatch w sumie też tak naprawdę, nie? Ale tak jeszcze wracając do, do tych padliców. W sumie to nie jest... Jest to ciekawa, ciekawa rzecz. Na pewno warto zobaczyć, porównać sobie z overwatchem. Jak ktoś nie ma overwatcha, to może być fajna alternatywa. Ale ja jednak widzę, że... Znaczy, technicznie jest na pewno lepszy Overwatch. To nie, nie podlega tutaj dyskusji. Tylko pamiętajmy, że tam to jest jeszcze jakaś testowa wersja, więc... Tak? No na Xboxie tak, ale na, na pc już działa też od prawie roku, nie? Jeżeli dobrze A to pamiętam. to nie wiedziałem, że, że to jest już taki... A, to proszę. Czyli tak, też to... support jest na konsolę, tak? Tak, dokładnie tak. No, Ciekawe, że, że to graczy. wychodzi. Mm, w sumie. No, Też jestem ciekawy. Fajnie, że działa w miarę. Ma parę swoich błędów, no ale szczerze mówiąc mi się takie coś super nie spodobało. Strasznie długie są te mecze. Dla mnie są za długie, w sensie Są, wiesz, tak, to też zauważyłem. Dranie że są, w mobę tak. wymaga naprawdę masy czasu. Ja wiem, dokładnie grając swego czasu w League of Legends, ale wiecie, League of Legends ja pamiętam mecze takie maksimum 20-25 minut i tutaj ten mecz wiecie, przy sali te 20-25 minut, nie, to, to jest za długie, nie? Te, wracacie z Overwatcha, przerzucicie się, gdzie mecz trwa maksymalnie 15 minut i to jest takie naprawdę już górna granica. Okej, okay, ale jeżeli chodzi jest... o technikalia, to i wygląda zacnie i, i, jest, I działa dobrze. też 60 klatek jest z tego, co widzę. Jest super, jeżeli chodzi o takie tak. rzeczy. Fajnie, tak, że tak jest jakaś konkurencja, tak, czy tam powiedzmy quasi-konkurencja. No dobrze. Że no też... i tam się jeszcze przepychają w sondach, nie? Więc... No bo jest ogromnie się wzorują, to jest szokujące jak bardzo się wzorują wzajemnie. Znaczy nie wiem, pewnie paladins się bardziej byłby to, tylko to, zaraz, oni nie mówi, wiemy czy to na kim, nie? Paladyn mówi, że byliśmy wcześniej i no ten tak. Overwatch mówi, że wcale nie, bo my byliśmy, mieliśmy pomys wcześniej, oni wcześniej zarejestrowaliśmy i tak dalej, nie więc. No tak, bo to mi zwróciłeś uwagę na podstawową rzecz. Ja sądziłem, że to jest teraz dopiero premiera, czy tam powiedzmy testowa wersja, ale to musiało powstawać bardzo blisko siebie. Musiało wychodzić na PC, -ta. Tak naprawdę. Tak to prawda. Okej, okay, ale wiesz, ja w ogóle cieszę się, że tego wyrocza kupiłem, bo mogę z wami pograć i jakoś tak... To jest idealna gra na, krótkie, na krótką taką posiadówkę. Na krótkie przysiedzenia, nie? Dwa, trzy mecze i lecę dalej do swoich spraw i to jest świetne. Nie ma takiego... Chociaż te, większość tych gier multi tak się sprawdza, no nie? Ale na przykład nie są dłuższe te mapy. Dużo dłuższe. Czyli też ten multiplayer tam troszeczkę inaczej wygląda. Więc tak, do krótkich rozgrywek coverwatch jest wspaniały, no i też podoba mi się ten nowy tryb, no bo jest taki bardziej strategiczny. No mi, też się, mi też się bardzo podoba. Tym bardziej się. Są właśnie dodatko dwa. W sensie jeden to jest stricte ustawione na te cztery postacie i nic więcej, a drugie na temacie dostęp do wszystkich bohaterów i wiecie, robicie kombinację, kto wam będzie pasował. I dramy tylko czteroma. Cztere, czterech draczek jest, A ja wiecie, co, jest też fajne, że też wymusza, żeby pograć innymi postaciami, bo najczęściej jednak na meczach gram tym bastionem, a tutaj czasami nie można go wybrać, Więc trzeba kombinować. No, to też jest fajne. No, ja na sztad uczę się też innymi innymi postaciami grać w tym smogu, nie? Którą kiedyś, na samym początku jak kupiłem Overwatcha, to się w niej praktycznie, wiecie, zauroczyłem i to była moja ulubiona postać do brania. To później przerzuciłem się na, na Mercy i, i, i nią tylko grałem. Ale wiesz, tak jeszcze po, kończąc temat Overwatcha, bardzo mi się podoba to, że jakby zaczyna tam być troszeczkę więcej opowieści, tak? Że jest jakiś wstęp, że... Od początku było, tylko... Wie, ale nie było na, w grze, tylko na YouTubie, tak na, w, ale na stronie. to wciąż jest większość lore, które się to poznaje. To, co masz na tym filmie, jasne. Jest tam filmik wprowadzający i tak dalej, ale żeby poznać całą gamę rzeczy, które działo się w to musisz zobaczyć y, sobie wcześniej. Ten opis y, w formie komiksu. Nie? To ten komiks, kurczę, przypomniałeś mi o nim, ja się z nim zapoznam. Bo w ogóle ten świat jest fiskika, fajny, Bo bo Jest Przyjem. jeszcze powieść, o Bastionie na przykład właśnie. Okay. Mm, fajna rzecz. Fajna rzecz, a to, to lore jest bardziej złożone niż tylko i wyłącznie w, w samej że jest to pokazane. Dużo też jest w samej idrze pokazanej to dolar poprzez datki pomiędzy postaciami, które się pojawiają przed meczem, nie? No tak, właśnie teraz Jak się tego posłucha, to, to jest jest tego trochę Ostatnio słuchałem rozgrywki, mówi o tym Quake Champions, który jest tylko na PC, że taki robi się ziomalski Ale Wower w Overwatchu Tak, w Overwatchu też to jest, bo to jest takie trochę cukierkowe te tekściki, ale one pasują One jakoś tak nie rażą w ogóle i to jest fajne mi to w ogóle nie przeszkadza i nawet... Nikomu to nie przeszkadza. Ale to, to, to daje taką... Gdyby one nic nie mówiły, to mowy drewno. w cudzysłowie. No mhm. no. Fajna rzecz. Warto w Overwatch dalej grać. Kurczę. Chociaż na, na, na I, i, mecz i, trochę i, i, czeka. Ten. To nie jest tak różowe. Na no, mecz się trochę czeka, ale fajnie. Na samym początku mieliśmy problemy, żeby w ogóle się podłączyć, jak odpalili ten cały event. Standard. To... Wiesz, serwery chyba nie wyrabiały. Trzeba było czytać na slot, nie? No, typówka. Ale to... udało się, podrałem trochę. Nie wiem, jeszcze dzisiaj, może jutro Dobra, Dobrze, tak, to teraz przejdźmy, bo jednak tak, nasza godzinka to chyba nie wyjdzie. Wyjdzie więcej, już wiadomo. Może powiedzmy o tej Syberii <grych> teraz, bo, bo Syberia 3 to jest tytuł, tak. który mnie na premierę ciekawi. Jakoś mimo, mimo że mam tą, już nawet... Mnie mam... też Syberia ciekawi, ale tak. na premierę switchową, nie? Okej, okay, okej, okay. ale jest pewne zamieszanie, bo tutaj w rozpisce wpisywałem, że niby 28 kwietnia, okazało się jakieś zamieszanie dziwne, bo dzisiaj przed nagraniem popatrzyliśmy po datach premiery, i 20. Po sklepa, wiecie. Żeby nie było ściemy, że tutaj podamy wam info i będzie pojętne, no żeby chcemy być, bajopów. Tak, chcemy mieć dokładnie, w miarę precyzyjne informacji jednak. No i teraz właśnie, informacje są ciekawe, no bo... Mamy tutaj Dominik pierwszą rzeczę tu sprawdził, no to sklep, w którym chcę zakupić daną grę. Tak. Czyli sklep zaczynający zaczyna się, e. e. się na E. Na K. I kończący na K. Data tam się zmieniła w wersji z na Aż 28 kwietnia. No. I zabawne jest to, że teraz jak tak, teraz patrzę na to, to śmieszne jest tak, że na PS4 dalej jest 20 kwietnia w pudełku. Ale kolekcjonerka na, na PC -ta jest 28. Znowu PCowa wersja, 20. I ja w tej chwili już nie wiem, co jest grane, tak naprawdę. No, jest, jest taki shotters, że wyobraźcie sobie, że na Steamie jest ustawione 20. Na Xbox.com e jest ustawione. 25 kwietnia, więc w ogóle jeszcze inna data. A, z tym premierą. A na PlayStation Store w ogóle, w ogóle gry nie ma? Ja też szukałem, więc... właśnie faktycznie nie ma, nie ma wyszukiwacji, może się nie dodali, ale to jest trochę przedziwne. Może bo... jeszcze nie dodali, ale, ale to, to, wiesz, to jest. Wiesz, co jest dziwne. Destiny 2 już jest w sklepie na PSN. No właśnie, no właśnie, właśnie o to chodzi. Ty tytuły, które wyjdą w tym roku później, znacznie później, a nie za, za, za dwa tygodnie, tak nie, tam, za dwa tygodnie, za tydzień, tak naprawdę, nie? No. No, i do tego jeszcze właśnie dochodzi sklep, który, w którym ja kupuję, czyli KIG, i tutaj, tutaj u, u chłopaków data wciąż widnieje 20 kwietnia, więc będziemy co jest? śledzić. Właśnie będziemy śledzić, ale jest, jestem ciekaw, skąd się to bierze. W sensie stąd jest takie dziwne zamieszanie z tymi datami, jasne. Dystrybutor może coś pokombinował, przełożył i tak dalej ale żeby była nasza taka ta, ta różnica pomiędzy datą, która jest na Steamie, datą, która jest na Xboxie. Ja się i, nie spotkałem jeszcze. Jeszcze, jeszcze z czymś takim. No właśnie jestem totalnie w szoku, że wiesz, ma wyjść tego samego dnia na wszystko, niby, ale nadal Steam i, i mówimy o sklepach cyfrowych, już nie mówimy o sklepach tych, tych fizycznych, nie? No, To te mogą być znaczy, opóźnienie ze z łukami, nie? Choćby. No, dokładnie. No i teraz pytanie. Co, co, co poszło nie tak? Czy, czy wersja One będzie wypuszczona później? Tak, i teraz zauważyłem, byli? że cena fluktuuje, ale to z, zmiany cen przed premierą to jest akurat norma, tak? To już opróczaiłem. No że... wiesz, jest, ceny może jeszcze nie być, nie? A, bo nie było chyba priordera nawet, ten cyfrowa do Syberii. Przynajmniej ja sobie nie przypominam. Chyba nie, chyba nie. Tak czy siak, ten tytuł mnie ciekawi, bo mam ogromny sentyment do pierwszej, drugiej części i bardzo byłem zafascynowany poprzednimi historiami, tam nie jedną, już wiele razy mówiłem, że nie jedną łózę tam uroniłem w pewnych momentach i, i pod koniec. E, oczywiście trochę poglądałem materiały promocyjne i widzę, że to jednak ten długi development trochę tak no, odcisnął piętno, odcisnął, to widać to widać, że ona powstawała wiele lat jednak, i, ale pamiętajmy że Syberia stoi historią i myślę, że na wszelkie takie techniczne niuanse gorsze, gorsze elementy może wykonane elementy spokojnie możemy nie zwracać uwagi bo to będzie piękna historia, tego jestem pewien bo Sokal to raczej nie zawodzi Mm -hmm. bo wiesz, bo wychodzi tych marek dużo, tak? Nawet nas nowe marki jak Horizon, jak Nira Automata ale jednak do tej mam wyjątkowy sentyment i na tym pececie i nawet na Androida potem wyszło pamiętam też trochę, powtarzałem no i na PS3 przecież tak, tak, tak. 22, a więc... to była no kiedyś w ogóle gry przygodowe, klasyczne point and click'i były grami stricte PC-dowi, PC-owymi, nie? Tak. na konsolę to Wiele, znaczy, wiele gier jeszcze nie wyszło, choćby Broken Age, którego mam w kolejce od zagrania mam na Steamie i dawno temu kupiłem. Ale Broken Age był chyba na ps 4. A, okej. Okay. Mogą nie wiedzieć, bo nie miałem tej platformy nigdy. Ale Widać ja mam na, na Macu. Coś, mhm. co, coś mi się, coś mi świta. Może to być BioP całkowicie, ale no to... Coś musia, musiałbym sprawdzić. później. Czasami tak jest, że nie, że nie wszystko od razu pamiętamy. Nie, no ja, ja jestem ciekaw. Mi się, ci dać. Ja mam, jedno, ja, ja mam jedno, ja mam jedną ja mam jedną spekulację co do tego Dlaczego? Takie może być, wiecie, dziwny szachermacher. Chociaż z drugiej strony, tak myślę, to to byłoby bez sensu, ale wiecie, wyobraźcie sobie, że było już zapowiedziane, że wersja switchowa wyjdzie później. I ale nie wiadomo, kiedy, tak? Nie mamy daty nie żadnej. Mamy w ogóle, nie było podawanej daty. No i nie wiem przypadkiem, czy oni tak nie teraz nie przesuwają trochę tej daty, bo się okazuje, że im ta, ten port switchowy to wyszedł nawet w miarę szybko, nie, nawet im się udało w miarę szybko doprzyportować, jeszcze parę poprawek potrzebują. I właściwie to mogliby to wydać wszystko razem, więc dlaczego tak nie zrobić? nie? I przesunąć to trochę o premiery, wydać na wszystko i miejmy spokój. Jest to no, spekulacja. Zobaczymy. Zobaczymy. zobaczymy. zobaczymy. Może to wyjdzie równie dobrze 20 kwietnia i... i wszyscy będą happy. No, chociaż te rozbieżności są przedziwne, bo tak ja zacząłem się trochę sugerować tym sklepem na E i tak naprawdę Potem się okazuje, że trzeba sprawdzać wiele miejsc, bo wiadomo, teraz dystrybucja jest szeroko zakrojona różnych po, po PSM. Ja, no sprawdzić slide. sklepy cyfrowe najpierw, tak. a później jechać po, po fizycznych, nie? Tak, bo wszędzie, wszędzie figuruje ten 20 kwietnia i tak się składa, że to jest przyszły tydzień? Jakoś tak. Ten, no za trzy dni dokładnie, czyli ten tydzień. No, no to znaczy ja się, ja się ciągle zastanawiam, czy brać na premierę, ale już widzę, że jeżeli... Bo tak jeszcze też waham na jaką platformę wziąć. Jednak kontroler do Xboxa One jest trochę wygodniejszy, nawet dużo wygodniejszy. A tam jest na A to już w ogóle było... Znaczy nie, nie. Nie wiem. Jakoś to sobie zobaczyć na dużym ekranie. Zobaczymy. Jestem zainteresowany tą, tą premierą. Akurat bardzo chcę przeżyć tą historię, bo też Rozmawialiśmy o tym raz, wiele razy z Hubertem, że lubię gry, które są krótkie. A to pewno pewnie mm -hmm. będzie to na 100 godzin. Jakoś, jak tak pomyślę, nawet teraz te Lordsy kończę. Znaczy kończę, co ja kończę. Kontynuuję. Przechodzisz. Tak po prostu brnę do przodu, wiesz, krew pod i łzy. To jest najlepsze, co można powiedzieć. I nie szczędzę tam wulgaryzmów, jak po raz dwudziesty padnę, bo... Po, po prostu po, połasiłem się zadać Bosowi jeszcze ten cios i oczywiście to mnie kończyło to mnie to spowodowało, że przegrywałem i mm -hmm. jak pomyślę, że tam mnie czeka, no podejrzewam 50 godzin jeszcze, to trochę mi opadają ręce, nasz tytuł jest fajny, ale chcę coś małego chcę małą grę i to Sybaria świetnie wpiszę Jasne, jak najbardziej. Przechodzimy dalej, Piotek, tak? Bo tak... Tak, nie dalej. Spieszymy bo nie trochę macie. tempo, nie? Bo tak się roztegowaliśmy, Tak, żeśmy się trochę rozpanoszyli. Dobra, słuchajcie, to ja opowiem szybko o jednej grze, która jest na Switchu, wyszła w poprzednim tygodniu i wyszła nie tylko na Switcha, ale wyszła też na PC ta Na innych konsolach, nie wiadomo kiedy, port jest robiony, na razie są tylko dwie, te dwie platformy. No i ja kupiłem sobie to na Switchu i teraz się nazywa Mr. Shifty. I Mr. Shifty jest grą z widoku izometrycznego, w sensie takiego z góry, stricte z góry. Yy, I gramy postacią, która może się teleportować. Ma tam 5 slotów i teleportujemy się od punktu do punktu. Wiecie, mapki są zatrojone trochę Demo się przekonywać przeciwników, przy czym nie możemy wykorzystywać broni, tylko same uderzenia, To wiecie, z pięści, albo nie wiem, wziąć jakąś cokolwiek, tylko i wyłącznie tak, wiecie, taki trochę Batman, nie? Który nie korzysta z broni, tylko wszystkich nakałtuje. To tu jest dość podobnie. No i, i tak i... patrzę na skriny, to mi się omina na Hotline Miami. Trochę, tak, w sensie dokładnie tego... tak. I dość podobne są emocje podczas grania. Czyli znaczy szybka jest, gra, gra jest tak? jest bardzo dynamiczna. Wiesz, wiele etapów przechodzisz po kilka razy, bo nie możesz czegoś przejść, nie? I draci zlicza ilość śmierci pod koniec każdego etapu. I czas przejścia, to <grym> więc... jest wiele. No, gra... to jest nie wiem, piksel, że za już skończył, taki... bo, bo nam na Discordzie rzucał, że już skończył i przeszedł ją w całe 42 godziny, coś takiego. 44. To, to też sporo, wiesz? Jak na mały tytuł, taki indywidualny, nie? Bo to jest bardziej Chyba, że, nie, chyba, że to jest czas ostatniego, A nie, chyba to jest ostatni stage chociaż nie jestem pewien, nie wiem, czy tam, a jest total time, 5 godzin, 43 nie, minuty. Nie, 40 godzin to byłoby za dużo, no to wiesz. Tak, 44 minuty przechodzi ostatnie to będzie, wiecie, to też Czyli kolejna fajna gra na, krótkie, na krótką sesję i super. I niech taki tak, tytuł będzie pięć, więcej. Ale wiesz, 5 godzin, 43 minuty, która kosztuje 60 zł na, na, w e-shopie. Mi się wydaje, że spotu ma parę drobnych błędów, w sensie, wiecie, gdzieś tam przenikają obiekty czasami, chociaż takich typowych błędów z tym przenikaniem jest bardzo mało. Najwięcej jest z dropami klatek. I to może niektórych wkurzać. Ojojo, ale serio? Tak, są dropy tlatek, z czym wszystkie osoby, którym poleciłem Mr. Shifty i pytały się mnie, jak z tymi dropami i tak dalej, bo się nasłuchały. I się okazuje, że nikomu to specjalnie nie przeszkadza ostatecznie. Mi też nie. Okej, okay, no bo akurat Hotline Miami słynie z ultra płynności, tak? To po prostu zasuwa jak głupie. Ale z tego co widzę, to nie jest, ona on jest takim jakby wektorowym stylu, tak? To nie jest pixel art. Tak, to jest wektorówka. Znaczy, wektorówka ten. Słowia, te 3D, normalne, tylko widok z góry jest. Okej. Okay. Jest, Ale jest to... oddalony i tak dalej. Mhm. Ona jest no. na Steama, widzę, to pewnie można zobaczyć też na innych platformach. Znaczy jest tylko i wyłącznie na PC ta na Steamie i na Switchu. Okay. A ten I, ciekawy nie ma na... platform, nie? Że nie ma na inne konsolki. Na... Będzie na y Xbox One i PlayStation 4, tylko nie wiadomo kiedy. Po prostu powiedzieli, że będzie, ale na razie nic nie ogłaszają, tego po prostu ogłaszają, że jest na Switcha, jest na PC, ta koniec. I po prostu deal with it. Jak będzie cała reszta, to, wam, to was poinformujemy. Takie podejście po prostu dewelopera było, no Pamięci, że... Mówię, na Switchu, pomimo, że ta gra jest bardzo dynamiczna i ma te dropy latet i może to wkurzać, to jednak wiesz, dynamika, e, ciągle... E, jakby to powiedzieć, ciągłe przechodzenie tych etapów na nowo, no to w pewnym momencie już na przykład wiesz, w którym momencie kto ci wyjdzie i tak dalej, i skąd. Więc nawet się tego nie przejmujesz. To ładnie nie wygląda w ogóle, tak patrzę teraz bo tak, to, jest, ładnie wygląda. No. Mówię, w miarę dobrze działa szybko się ładują te etapy o, animacje są piękną muzykę. Super ma. Wice. Muzyka jest super, bo jest taka elektroniczna i, i fajnie to tego posłenia. Nie, no wiesz, choćby te hotline wspomniane tą muzyką stoi strasznie, to jest, wiesz, jak tylko widzę odzyskam, to będę w to grał, bo wydaje mi się to idealne tu na tam te, te gałki są tak fajnie czułe, że Jakoś nie widzę właśnie takie ogrania gdzieś tam na dużej konsoli, chociaż okazało się, że w crossplayu mam na PS4. Ale powiem szczerze, muszę kupić koniecznie nakładki na te gałki, bo to jest, Są strasznie kiepskie. Ściska się palec po prostu masakrycznie. Także myślę, że z biegiem czasu nie uniknę zakupu tego lepszego pada do, do takiego third party. Do no no widzisz, no tutaj ja mam to samo z kontrolerem do Switcha. No. że mi się wydaje, że za chwilę będę musiał jednak i ProController zakupić, nie? Czyli nie, no wiesz, ProController, pro, no na Switcha, ale to gra na Switcha, to wiesz, wydaje się fajne uzupełnienie tego trybu stacjonarnego, no nie? Naturalne tak, tak, tak, uzupełnienie. Tak. Ale podejrzewam, że możesz go używać w trybie niezadokowanym. Oczywiście. No to spoko. To, to coś jak na Sildzie granie, no nie? Proszę, przypomina. Mm -hmm, mm -hmm. Na Shieldzie mm -hmm. mi się to sprawdzało, wiesz, gdyby Shield nie miał taką platformą, no teraz no, już starawą lekko. Oczywiście jest ten cały Shield TV, ale to wcale nie masz ekranu, więc wiesz, to inna platforma jest, ale mamy teraz tyle platform do grania, że jest czym wybierać naprawdę. Tylko no brać. jest, jest. Tylko Mr Mister Shifty, polecam do sprawdzania, czy to w e czy to na Steamie, bo gra jest w miarę tania i, i naprawdę fajna. Nie? Dobra. Ja no rozważę ja zapoznanie się na Macu, bo też jest. O, jest na mata. O, to tak robię. jest. No. Można podatka. Po ja chyba zrobię no wyniki w takim razie, więc. Mhm. Dobra. To co? Do czego przechodzimy teraz? Możesz do, do jakichś gier, bo trochę pograłem ty. A znaczy, no, no, czy teraz do moich gier. Moi gier właśnie, bo ty już powiedziałeś? Do, do twoich, No ja więcej nie mam, nie? To Tetris nie będę mówił, bo to tylko demo. <laughs> no okej. Okay. Znaczy czy ja, ja przyznaję, że nie pograłem sobie jakoś tak dłużej w dany tytuł ale to tak, tam wspomniałem, pograłem te Lords troszeczkę do przodu, to jak w końcu dobry do końca, to na pewno będę chciał jakoś podsumować ale jestem już zaciekawiony Lordsami 2, bo mają być dużo, dużo newsów krążę na ten temat, Następnym razem tam przygotuję jakiś może research na ten temat, coś tam powiem powiem, że mają, pewnie też słyszałeś, że Lords 2 mają być, zresztą to naturalne, że mają być tak, słyszałem ciekawe czy powstaną i, i w jakim czasie. Ale to tak nie chciałem o rolcach mówić, tylko tak wspominam, że po prostu miałem okazję pograć. Ale co ciekawe, wróciłem do pinbali. Na pewno y, pamiętasz, jak wspominałem o tej mojej wizycie w niebie pinbalowym w Krakowie. To jakoś tak y, w związku z tym, że odwiedzili mnie rodzice, okazało się, że moja mama dużo grała w te pinbale. No i tak stwierdziłem, dobra, no to w takim razie jak tam już odeszliśmy od stołu, no to konsolka, no to włączamy konsolkę, odpalamy tego, tego pinbala i padł na Zen Pinball. Ciekawe jest to, że to jest taka dosyć stara seria już, czy stara, znana seria też, która na, czasami się nazywała Pinball FX. I zabawne jest to, że na 360 jeszcze ona nie była dostępna w Polsce, czyli tam jeszcze to był problem z tym regionem i akurat ona jakoś nie wychodziła, zabawne też jest to, że ja ją miałem pobraną jakby, jak kupiłem konsolę miałem na niej grę i to właśnie jakby tak była preinstalowana, nie wiem na jakiej to było, ale ją miałem i to właśnie było Pinball FX bodajże pierwsza część ale nie byłem w stanie niczego do niej pobrać, jak, jak jeszcze wchodziłem tam do sklepu na właśnie na tej konsoli, no to miałem błąd, że też tam region, kod błędu jakieś Xy, i tak naprawdę nic z tego nie wynikało ale, ale okazało się, że Pinball FX teraz się przeobraził w Zen Pinball 2, no, Zen Pinball po prostu w tej chwili i Pinball FX 2 i zabawne jest to, że na Xboxie występuje jako Pinball FX, a na PS4 jako Zen Pinball i na innych platformach też, więc też jakiś, jakiś chaos jest w tych, zdaje się, że na Windows 10 też jest Pinball FX, więc mają jakiś problem z tym nazewnictwem, ale przyjmuję, że Skoro na mobilkach i na PS4 i na Macu występuje jako Zen Pinball, no to niech to zostanie w ten sposób, tak? bo to jakoś łatwiej okiełznać. Jeżeli chodzi o samo, same twórców, to oni naprawdę są fenomenalnie płodni. Tych stołów nawet nie wiem dokładnie ile jest, nigdy nie policzyłem, ale jak powiem 50, to wiele nie skłamie. Tylko to nie jest oczywiście tak, że wszystko jest za jedną cenę i to jest w jednej w jednej paczce najczęściej ym, stoły są sprzedawane albo pojedynczo, albo w pakietach, na przykład po trzy i właśnie skusiłem się na jeden pakiet w imię zasady, że kupuję to, co chcę kupić, a nie to, co jest na promocji <śmiech> tak sobie troszeczkę próbuję to porządkować yy, bo sama gra jest dostępna bezpłatnie, można pobrać ją z do, na dowolną platformę i ma się tam po prostu jeden stół to jest Sorcerer's Lair taki podstawowy, na dobry początek a najśmieszniejsze w tym wszystkim jest to, że w ogóle, tak będziesz pewnie śmiał totalnie, ale odkryłem 3D w telewizorze dzięki tej grze. Zacząłem używać ja, 3D jak to w telewizorze. 3D w telewizorze, to dopiero teraz? Znaczy, miałem, nie, nie, nie, w sensie, że wiedziałem, w sensie, że zacząłem go do czegokolwiek używać. O tak, bo jakoś nigdy nie miałem żadnych materiałów, które, które, które były natywnie przygotowane. Oczywiście zdarzały się eksperymenty, że uruchamiałem na przykład. Yy, taka strzelanka była, kurczę yy, uciekło mi teraz na dzikim zachodzie gunslinger chyba Gun gunslinger. Mm. tak i w ogóle ona śmiesznie wyglądała w tym 3D, oczywiście to nie była dostosowana do 3D, tylko jakby telewizor to przerabia w jakiś tam sposób ale okazało się, że odpalam do gry na PS4 bo z jakiegoś powodu na Xboxie One jest duży lag jakiś pomiędzy naciśnięciem klawisza a ruchem na ekranie, więc taki takiej grze po prostu dyskwalifikuje grę to jest też ciekawe, że gra jest niegrywalna zupełnie, no bo tutaj się liczą ułamki sekund i początkowo obwiniałem mój telewizor także ma duży input lag ale w innych grach tego nie zauważyłem tylko w tym pinballu nieszczęsnym więc przerzuciłem się na PS4 i odpalam ja to komunikat, że gra obcykluje 3D mówię, o kurde, a to ciekawe a to, a, a to odpalę, sprawdzę, tak? Tak, tak. Znalazłem okulary tam gdzie jest zakurzone i efekt jest absolutnie świetny. W ogóle jestem pod wielkim wrażeniem, jak dobrze 3D się sprawdza w grze typu pinball. Po prostu jest jakby do tego stworzone. Ale tam, jest jak 10 wiesz, razy lepiej, czy co? Jest, wiesz co, jest tak bardziej, powiedziałbym, lepsza wczówka, lepsza imersja, tak? Bo, Stoję nad stołem, tak? Tak, tak. Jak jeszcze dobrze kamerę ustawisz, to masz wrażenie lepszej głębi, no bo w każdym stole fliperowym masz bo, tak, tak to skonstruowane, że masz ten playfield i na nim masz elementy, które by wystają, tak? Czyli... No tak. Flipery, jakieś bampery, drop targety, wszystkie te elementy, które składają się na stół. I absolutnie rewelacyjnie się to sprawdza. Po prostu w tej grze to działa bosko i yy, nawet jeszcze przed nagraniem, przed dzisiaj kinem, o którym będę mówił, pograłem sobie z wielką przyjemnością i, i oczywiście męcz trochę wzrok, nie da się ukryć, no nie? To nie jest na dłuższe granie. E, mało tego, zrobiłem mały research i się okazało, że ta gra jest na wiara nawet. Czyli no już totalna wczówka, no nie? że, że takie są patenty, na przykład, że jakby grasz jak grasz na przykład jak tam widziałem taki filmik w sumie, nie, nie miałem nie, nie mam PSVR, więc trudno mi powiedzieć sprawdziłem cenę, na razie nie kupię za drogie dla mnie ale już tak kosiło mnie, wiesz że myśleć o tym PSVR, chora sytuacja nie? Wszyscy, wszyscy zapominają o vr Ale, ale ja tak... patrzyłeś cena na piękny serwis zaczynający się a a pończący na O? Nie No, to, ale, ale tam możesz, może będzie taniej? A może, a tam ten serwis. <laughs> okej, okay, no sprawdźmy. A jaki inny? Okej, ale... okej, okay, okay, zweryfikuję to. No bo taka cena jest, normalna cena to jest 1700 zł gdzieś w tej chwili. To jest dosyć tak. dużo. To jest dużo. I dziwne. jestem ciekaw, jak to się sprzedaje. No niektórzy mówią, że to nieźle, prawda, pozorom. Ale okazuje się, że akurat istnieje Zen Pinball VR i to tak na pofin No Może się w takiej grze jak Pinball sprawdzić. Kolejna rzecz, może taka nisza, no nie? Do, do grania w tego typu gry. Jeżeli chodzi o... Znaczy tutaj nie chcę się rozwodzić, bo no, każdy starszy gracz i młodszy doskonale wie, co to są flipery, no, czy też pinbale, bo pewnie... A ja może... nie wiem, to proszę sprawdzić. Tak, ale jak grał na midze w pinball jakieś Fantasys albo... Albo pinbala na Windowsie, nie... Choćby tak, bo on był systemem dostarczony, więc wiadomo o co chodzi. Jeżeli chodzi o Zen Pinball, to oni troszeczkę idą w innym kierunku, bo w którymś tam odcinku dawno temu opowiadałem o remasterze Pro Pinball który w zasadzie jest symulatorem Flippera, bo ja tak sobie odróżniam, tak, że na komputerowe gry, na komputerowe adaptacje, które są w, które łączą elementy mechaniki mechanicznej, jakbym stołów, tak z y, jakimiś tam animacjami takimi poza stołem y, ze scenografią, to mówię, że to są pinbale, tak, czyli takie ten a a jednak pro pinball timeshock to był symulator flipera, tak słodrują pinbale, flipery, flipery to bliżej realizmu, pinbale y, takie bardziej growe bym powiedział mm -hmm. i właśnie seria Zen Pinball to jest y, typowo y, przedstawiciel tego drugie, do drugiej grupy czyli tam mamy w ten sposób, że na przykład jeżeli mamy stół super bohaterski, bo okazuje się, że jest cała seria, mar seria Marvelowa y, tak jak mówiłem oni są niezwykle płodni, masa jest tych stołów i tam jest co najmniej bodajże z 6 stołów jest y, w tym wszystkie główne marki są, są, y, mają swoje stoły no to mamy na przykład Hulka, który gdzieś tam stoi, jako animowana postać i coś robi, tak? Czyli to, co się dzieje na, na, na planszy, łączy się z pewnymi animacjami poza stołem, jest jakaś fantazyjna scenografia, czyli oni trochę idą o krok dalej. Zarazem, wiadomo, gra się to tak jak zwykłego pinballa, czyli mamy te dwie łapki, a czy mamy te flipery i ewentualnie dwa lub więcej, najczęściej jest więcej. Mamy re rewelacyjną wręcz fizykę Billy, To jest po prostu mistrzostwo, jak oni to robią świetnie. Tak samo dobrze to działa jak w tym szoku. Ale, ale kurczę, no, te, te zen Pinballe są takie pociągające, bo naprawdę poruszają każdy możliwy temat. I co ciekawe, skusiłem się na Dum Pinball. Okazało się, że jest paczka Bethesda Pinball. W nim o mamy stół Skyrimowy falautowy mm -hmm. i dumowy Jest dumem oczywiście nawiązując do najnowszego Duma i to jest boski stół. Po prostu jest tak dobry. Fantastycznie odzwierciedla klimat, gry, muzyka, odgłosy. Tak jak nie skusiłem się ciągle na Duma Trójkę. Wielka szkoda, że nie masz w pudełeczku, bo chętnie przytulił, pożyczył. <gry> to kurczę, no Traktuję to jako wstęp do gry w przyszłości. Absolutna rewelacja i te 3D jest bardzo imersyjne. Nie wiem, bo Ty, Piotr, jak Ty widzisz, to 3D nie widzisz, bo kiedyś może bym Ci zaprezentował, jak byłaby okazja. Eee, 3D widzi. jest różnie. Znaczy, różnie. 99,9% nie widzę, nie? Więc okay. to jest kwestia ale... mojego stygmatyzmu. Okej, okej. Okay, okay. Ja nawet przetestowałem na, na, na mojej żonie i na mojej mamie i na tacie. Tato w ogóle był w ciężkim szoku. Dopiero odkrył to 3D, tak naprawdę, i był tak zaskoczony głębią obrazu. I co chwila słyszałem: Wow, jak to wygląda taki był zaskoczony a nie jest growy. Chciałem zaznaczyć, w ogóle. Absolutnie nie jest. Mhm. Także ja, ja z przyjemnością się skusiłem. Taki pakiet stołów kosztuje 46 zł. Super jest, że każdego stołu jest demo, także każdy, każdy jeden stoł da się sprawdzić. Downloady są malutkie po kilkadziesiąt megabajtów, więc pobrałem sobie demo tam Star Wars Rock One, pobrałem sobie te Marvelowe stoły. No kurczę, jest co grać, świetna rzecz i, i taki trochę zrobiłem sobie comeback do, do flipperów, do Pinballi bardziej, które uwielbiałem w przeszłości bo powiem Ci, że to są świetne gry na krótką grę. Zresztą tam z siłą rzeczy się nie gra długo. To jest taka sesja, tak jak do Warwatcha. Wpadam na, godzi na pół godziny, godzinę i ja jestem ograny po, po, po, po Jak to się mówi? Po dziurki w nosie. <grym> w cudzysłowie. I tutaj tak samo. No, nie? Oczywiście teraz jeszcze uczę się tych stołów i tam wiadomo, do każdego dostajemy opis, możemy sobie, y, uczymy się i masterować go tak naprawdę, no bo wiadomo, że pinball to, to jest sedno masterowania, tak? Tam uczymy się y, sekwencji, uczymy się, jak misje należy przechodzić i wszystko po to, żeby ten wysoki wynik osiągnąć. Super. I co jest fajne, PS4 nie wyje przy tej grze. W ogóle, znaczy ja w ogóle tutaj no, bardzo Ale Nie chiony. ma przy czym być chyba, nie? Tak, ale właśnie to jest świetne, bo tak samo PS4 nie wyje przy grach Artifexu i nie wyje przy tym pinballu, mimo że on chodzi super płynnie, 60 klatek i, i fajnie wygląda. Oczywiście to jest, wiesz, to jest jednak statyczna grafika w jakimś stopniu. Tam nie ma przesuwania obiektów, tylko to jest w ramach pewnego zamkniętego terenu. Kurczę, jak ktoś lubi jak ktoś lubi te dwie łapki, powalczyć z tą bilą, która jest swoją drogą absolutnie fenomenalnie animowana, nawet widać, że jest przytarta miejscami, jak wiruje to aż, aż miło popatrzeć, to warto. A jeszcze ciekawostkę powiem, że te gry są nawite w ogóle, czyli na wychodzą jeszcze nowe stoły z Bola i niewykluczone, że się skuszę, bo takie mobilne granie też się może sprawdzić, zwłaszcza, że mamy te wygodne takie bampery w wicie. No i do flipperów się mogą idealnie tutaj sprawdzić. No, może dzisiaj się sprawdzić. No, ale zabawne jest tym wszystkim to, że odkryłem to 3D, i to aż po prostu chce się to włączyć, i to daje to no świetny efekt. Zaskakująco dobry, bo przyznaję, że wcześniej tylko taki kontent taki, tak jak mówiłem, niezbyt dostosowany uruchamiałem. I to było takie sztuczne, ale tutaj to... Widać, że ta gra jest zaprojektowana pod to i widać, że oni to cisną, skoro, skoro wydadzą, wydali też na VR-a, no nie? Ten, mm -hmm. ten, ten, tą grę. Ja no, im kibicuję bardzo. Nie? Tak, tak musi. I widzisz, fajne jest też to, że taki zestaw stołów kosztuje 46 zł. Wydaje mi się uczciwa cena za trzy stoły w tym dum, który jest rewelacyjny. A kiedy występują pojedynczo, bo to nie ma reguły, czasami są w pakietach, czasami pojedynczo, to 16 zł. No to tragedii nie ma, tak naprawdę, jeżeli chodzi o ceny. I tutaj nie ma problemu. Skusiłem się, bo te demo jest niezwykle krótkie, a stół dobry i tak jakoś... No dobrze, mi się, dobrze mi się pykało w te tytuły. Rewelacja. Warto, polecam ogromnie. Jak ktoś lubi flipery No bo to jednak jest dosyć niszowe, nie? Jednak. Mhm. Dosyć, dosyć. Super rzecz, super rzecz. Polecam bardzo. Zwłaszcza 3D odpalić. jeśli ktoś ma to, telewizor 3D, a teraz pewnie, pewnie każdy podejrzewam, jak ma telewizor jakikolwiek. Bo chyba ciężko znaleźć bez 3D jakikolwiek telewizor, nie? W tej chwili. Chociaż odchodzi się od tego. Coś słyszałem no, ostatnio. No 3D, tak, 3D chyba umarło, że się tak można wyrazić nie? wyrazić, nie? A co, że w nowych telewizorach w ogóle nie ma? No, nie. przynajmniej ja chyba, będzie tak, chyba jest ale nie jest dość wykorzystywane. Chociaż powiem że u moich rodziców nawet no, nowy telewizor y, kupiony. ile ma? Pół roku? Coś takiego? Okej. Okay. To, to, nie, to, nie, to nie ma 3D. W sensie nie ma w ogóle tej opcji. A to jest nowy Samsung, najnowszy tam. O, proszę. W 4K i tak dalej. Ja słyszałem, że to się od tego odchodzi. I też widzisz, tych gier też jest niezwykle mało. To jest pierwsza gra, która mi, jak odpaliłem, to wyskoczył mi komunikat, czy włączyć tryb 3D, no nie? Mhm. Bo to jakoś jest automatycznie wykrywane. Ale naprawdę, z ręką na sercu. Do tego typu gry sprawdza się bosko. I to jest, oczywiście, no to nie jest na godzinę sesję, ale do takiej gry, jak, jak Pinball, Sprawdza się fenomenalnie dobrze i nawet jeżeli mój tato, który nie jest growy w ogóle, mówi wow co chwila i jest w szoku po prostu, widać, że ma taką zdziwioną minę jak to wygląda i że wiesz, te elementy nie ma wychodzą z ekranu, to no, znalazłem jakąś niszę tak, na swoje granie w sumie. Polecam ogromnie. Jasne. Zwłaszcza, że tam stoły są dla każdego. Wiesz. Jak ktoś lubi piłkę, jest o piłce. Jak ktoś lubi super bohaterów, znajdzie się. Ktoś lubi e, seriale Foxa, znajdzie się, okazuje się. Nawet takie są. Walking Dead, oczywiście, że jest. Star Wars, masę. Kilka, praktycznie wszystkie części Pamiętam mają swoje części stoły. I tak, dalej, nie? tak, tak. E, jakieś są też klasyki, jakaś Tesla, jakieś, no, no masę tego. I to też jest świetne, że te gry są też na Maca. Że oni opanowali wszelkie platformy, i jestem zaskoczony, że to jest nawite. Tylko nie w crossplayu i to jest słabe, no ale to nie można nic wszystkiego, niestety. Polecam się zapoznać, jak ktoś lubi takie krótkie rozrywki, zwłaszcza, że podstawy stój za darmo, więc pobieramy gigabajt i jest drobiazg. <śmiech> Dobra, to co tam jeszcze odrywałeś, bo tutaj jest trochę rzeczy? Wiesz co, tak jeszcze krótko chciałem, no bo w związku z tym, że były święta i było parę osób u nas, było kawałek rodzinki, to udało mi się zagrać tak z godzinę, półtorej w bardzo, fajn, bardzo fajną sesję kopową w tę grę Lovers in Dangerous in Space Time dobrze mówię? Te, coś, coś tytułu? Tytułu? In the Space Time, czy takiego. I to jest, znowu to powtórzę, było to na rozkrywce, ale powtórzę, że kurde, to jest świetna gra kopowa, rewelacja. Ja akurat miałem tylko dwa pady. Ciągle mam dwa pady do, do Xboxa. No i zabawny jest też, że teraz ta gra jest w plusie w ogóle. To też jest śmieszne, że... No a wcześniej była w Dualdzie, nie? Tak. No, zabawny, że, że ten. Jeżeli chodzi o... No, można zobaczyć filmik, ale cała, cała zabawa polega na tym, że nawet nie wiem, mówię o tam fabule, no bo to jest fabuła jest, o, ty, fabuła dalety, jest dalety, bardzo miłości. bardzo prosta znaczy nie, o taki miłości, statek nie? miłości, coś takiego, tak, nie? Który, tak, tak, tak. Jakiś reaktor się uszkodza, taka no taka jest dosyć prozaiczna ta fabuła, ale śmieszna i pasuje. Wcielamy się w ogóle w takich operatorów, jak można powiedzieć, statku kosmicznego. Widzimy jego jakby przekrój i ganiamy po drabinach do różnych stanowisk i nam się udało tak pograć tak jak powiedziałem, półtorej godzinki tam doszliśmy już, że znaczy, bo stopniowo dostajemy kolejne mechaniki, czy gra bardzo miękko wprowadza na początku mamy tylko jedno działo, czy tam w ogóle dział, punkty z działkami, czyli kaniamy takim małym ludkiem każdy od ma swojego punktu, do punktu nie? tak i, i to jest super, bo trzeba fajnie się komunikować mówić na przykład, ty teraz zleć na działo ty na iść na inne stanowisko i coś tam zrób w zależności od sytuacji na ekranie i to na początku dostajemy te działka, później napęd, czyli ktoś jest takim sterującym, potem taki kanon, później osłona czy nawet chyba osłona wcześniej I naprawdę jest co ogarniać i uważam że to jest gra perfekcyjna dla czterech graczy no to, mu, to byłby rewelacyjny kop na cztery osoby, niestety nie miałem okazji przetestować, ale grę polecam, bo Zresztą mówię to na rozgrywce, że to jest gra, gdzie natychmiast jest myśl, dlaczego nie ma kopa przez internet. To jest taki brak ogromny, bo, bo frajdy sprawia po prostu jakieś połacie, jak wiesz, krzyki są, ej, leć na to osłony, daj tu osłonę. Tutaj troszeczkę to przypomina naszą zabawę w tym. Wiem, wiem, bo ja sam grałem w lawersy i tak pracuję. Świetna gra w ogóle. Świetny indyk, yy, też takie wizualnie taki słodki bym powiedział, no. Kolorowo, przyjemnie, wszędzie serduszka jakieś. No, ma powiedzieć, jakieś takie dla dzieciaków, tak, ale po prostu poziom trudności. Pomyśl tak Nie widzisz, ja no, <laughs> ja no, że to jem z chęcią podram switchu. Nie, No, to tak chore to jest, jest, ale. ale nie, ale... to jest dobra gra, no bo masz tam um, do czterech ikonów, tak, da się dopiąć, tak? Niby. No, tylko te. To, to, to, to, chociaż nie, lowersy na jednej gałce. Da się Da się, da się, bo tam jest tak, że jak wchodzisz na przykład na działkę, no to operujesz tylko tym działkiem, ja działkiem i odnogi są nie? tylko w życiu. I właśnie, no właśnie o to chodzi. Dałoby Więc się. Dałoby Może wydadzą. No, ja bym bardzo chciał, jakby, jakby to działało. Cudo. To byłoby by, to byłby, by, no to byłby fenomenalny. Ja jestem znowu stara dra, zaraz Hubert nam pojedzie, że znowu stara dra na suite'u, ale... Ja nie wiem, na no, ile ona jest stara, powiem szczerze, nie, nie sprawdziłem tego, a dla mnie no... no. Ja nie, z, nie zwracam na to uwagi, Ja też szczerze, nie zwracam to na znaczenie? to uwagi po prostu kwestia nowych mechanik, w cudzysłowie, tak? Nowy tak, ale grałem oczywiście z 11 latkiem, więc tam nieźle, nieźle była walka, ale to było świetne, bo jeden na, ja na przykład kombinował, jak tam lawirować, bo jak każdy statek kosmiczny ma pełną bezwładność. Widzieliśmy też, że potem odblokowują się kolejne statki, na pewno jakieś dodatkowe bronie, bronie też możesz upgrade'ować. No treści jest masę. Treści jest masę, i to mnie zmotywowało, żeby dokupić jeszcze dwa pady do Xbox do One, po prostu, żeby kiedyś zrobić takiego fajnego kopa, bo to jest świetna gra na spotkanie z znajomymi na jakiś part, po prostu boska. A jeżeli chodzi o samą tam, to co widzimy na ekranie, to wcale nie razie to jest taki styl wektorowy, bym powiedział. Taka grafika wektorowa, bardzo kolorowa, cieniowana mhm. lekko te postacie są takie jak to się mówi, no słodkie, z angielskiego adorable takie milutkie no można powiedzieć no tak, gra infantylna, tak no bo ganiamy jakimiś śmiesznymi ludkami po statku, po drabinkach jak w dątkiej Kongu niczym bym powiedział, w tym starym i ten, ale daje tą taką przyjemność operowania, no bo na pewno jest więcej stanowisk niż ludzi a zwłaszcza jak się gra w dwie osoby, to musimy podejmować takie decyzje, czy teraz ktoś steruje i na przykład załóżmy, że jak uciekamy no to jedna, jedna osoba steruje statkiem, żeby no, kurs na ucieczkę, a drugi ustawia osłony żeby chronić nas no, przed atakami którzy, tych przeciwników, którzy atakują, gonią nas z kolei mm -hmm. jak ofensywnie to zupełnie inaczej ta gra wygląda i czasami zamieszanie, bo ktoś pójdzie na złe stanowisko i na przykład wpadnie na jakąś przeszkodę no świetna gra, kurczę Szkoda, że tak mało udało nam się pograć, bo tak z godzinką, z czymś, półtorej godzinki, ale trochę udało nam się przejść. Odkryliśmy tam parę tych upgrade'ów i można powiedzieć, że takie szukanie królików, które odblokowują przejścia, jest dosyć takie infantylne, ale to, to jest tylko setting. Jako party game, idealna gra, zresztą to, że ma kopać czterosobowego, to o tym świadczy, nie? że to mhm. jest ewidentnie y, targetowana gra na takie. Ten, bo ja polecam serdecznie. Świetny tytuł. Jest, był w Goldzie, teraz jest na PS Plusie. Super jest. No szkoda, że nie ma kopa przez internet. No to na pewno by no, się tego, pograli. To, tego Wtedy, to, to no ja bank. żałuję, bo to była świetna gra do, do kopa no. przez internet. No ale bo teraz bierz czterech znajomych, którzy chcą grać na Xboxie i masz cztery kontrolery, no to wymaga... Znajdź czterech osobi, o, cztery osoby, które chcą grać na Xboxie. To już jest pierwszy problem. <laughs> tak, <laughs> dokładnie. Oczywiście no każdy może przywieźć swój kontroler, więc no już... To jest do zrobienia, nie? Po jakimś grillu, czy no coś popekać sobie. Zaskoczony jestem, jak to jest fajny tytuł, i w pełni się zgadzam, że to jest jedna z tych gier, gdzie totalnie brakuje kopa przez internet. Absolutnie. To tak krótko chciałem, bo krótko grałem, krótko mogę powiedzieć, ale myślę, ja że. Ja mam jeszcze jedno pytanie, bo Wielkanoc, Wielkanoc I coś było ciekawe, bo widziałem nawet, że Daphie wrzucała na, na Twittera. Yy... Bladebound'owy update tak, wielkanocny i widziałem, że jakieś i inne duperele powchodziły, to takie ten o coś więcej? E, tak naprawdę, znaczy tak po kolei, świetnie, że Artifex wydał taki e, takie coś na wielkanoc bo w ogóle tego typu gra jak Gabi wiele razy mówiła, to jest free to play for life, ona musi żyć ona musi mieć nowe rzeczy bo ja tracę motywację do gry już dawno i jak nie wpadają nowe rzeczy, to nie chcę się do niej sięgać, bo jeżeli teraz mam pożyczonego 3 a i mam tego jego, no to nie oszukujmy się, że taka duża gra, gdzie nie ma kryształków do zbierania jest po prostu bardziej atrakcyjna, no jest pomną grą i to jest wada niestety free to play, że jest taka, jest taka masa krytyczna, kiedy zadajesz sobie pytanie, po kiego grzeba ja w to gram, skoro wszystko odkryłem, E, wszystko prawie osiągnąłem co mam z tym fantem robić, bo w tej chwili cała gra się spo, spo, sprowadza do e, gromadzenia tej waluty, aby losować e, graty w tej chwili, no bo nie ma nowych poziomów bardzo ich brakuje, no i teraz zrobili fajnie, bo wydali taki update wielkanocny, gdzie e, pojawiły się oczywiście w sklepie dosyć drogie paczki z rzeczami uważam, że trochę za duże te ceny, ale okej, okay. to jest pewnie przemyślane biznesowo, to nie będę tutaj jakby dyskutował, bo to jest ustalone odgórnie i chodzi o to, że mamy tam po prostu takie wielkanocne, z wielkanocnym jajem zrobione rzeczy, na przykład zamiast miecza jest bazia, tak, <śmiech> <śmiech> zamiast zbroi, a czy forma zbroi to taki strój kurczaka, więc no śmiesznie, no. tam ja trochę byłem zmotywowany i tam podblokowywałem ja jednak do tych graczy, którzy nie płacą, bo jeżeli mam wydać teraz być zaskoczony 150 zł na paczkę takich gadżetów no to to jest sporo to jest sporo i myślę to jest dla tych graczy takich typowo mobilnych, którzy nie grają na dużych konsolach i ładują pieniądze w taką grę, to, to okej okay. to się zgodzę, że to ma sens ale uważam, że 150 zł to jest sporo jak na taką paczuszkę zwłaszcza, że to da się wszystko w, w grze ugrać no właśnie Czyli teraz teoretycznie, jak ja nie płacę, to oszczędzam, tak? <głos> <głos> tak. Z tego wynika taki trochę absurd. Znaczy, fajnie, fajnie, że są nowe rzeczy. No, do Wielkanocy pasuje jak ulał na mamy broń, która nazywa się całkiem duża pisanka. No takie, no, nie, nie, no to, to są fajne rzeczy, takie rzeczy powinny się pojawiać eventowe, bo to ha. jakby rozszerza chęć drania no tak, bo ile razy możesz przechodzić ten sam poziom nie? tylko tutaj dochodzimy do problemu bo oczywiście wpadł nowy kontent, a to jest jedno nowe takie zdarzenie okresowe, ma tam czas trwania podejrzewam, że jak wygaśnie, to wygaśnie go nie będzie ale znowu robisz to samo, trochę brakuje mi jeszcze więcej różnorodności tak no na przykład broń nazywa się Kurczę Blade. <taki> Takie, no to z jajem, no widać, że widać, że Kurczę Paczka się nazywa, że no to jest zabawnie. Ja pochwalam to, że to się, w ogóle ucieszyłem się, że w ogóle jest update. Natychmiast zabudowałem, ale no przed słodkości jest broń, albo dość duża piosenka, albo jajko z wolnego wybiegu. No jest jajo, nie? Ja to mm -hmm. szanuję bardzo, że tam z humorem do tego podeszli. Tylko dlaczego takie duże kwoty, nie? No bo tutaj paczka wielkanocna 72 zł. No, no wiesz... Nie, to ma zarabiać, okej. Okay. To ma zarabiać. No właśnie, więc nie ma, czy... nie ma co pytać, dlaczego to jest takie dronie. Po prostu jest i tyle. Znaczy, no drogie dla mnie, no nie? No bo ja chcę wolę wydać te 150 zł na konto na PSN i kupić sobie na przykład stoły do Zen Pinball, ale to znowu dochodzimy do tego, że no. Powiem ci, że może zrobię przygłębne przejście do następnego tematu. Dawaj. E, tutaj masz takie drogie paczki do Bladebounda i dalej. A ty sobie nie wyobrażasz, że to cholernie drogi córko i w ogóle Masakra. Bo uwaga, uwaga, będzie komiks. Ale to przeskoczyłeś. A to, bo Darksiders, to tam chciałem tylko wspomnieć, Wiesz, to, to że... Powiedz to powiedz o jeżeli chcesz coś, coś szybko jeszcze. To jest gra, która pojawiła się w Goldzie, dlatego ją sprawdziłem. Oczywiście to jest znana marka i przecież druga część też była, z tego co wiem. Oczywiście. Ona w Goldzie pojawiła się poprzednim, tak? A nie, jeszcze jest do pobrania, z tego co wiem w tej chwili. I już nie. Już nie, okej, okay, to sorry, to przepraszam. Musiałbym Kogoś... sprawdzić, szybko, ale tego. powiem tak, gdybym nie miał rozgrzebanych innych gier, to bym teraz to wtłukł, bo to jest takie, to jest tak dobre jak Out of War pod względem rozgrywki. Bo bo to slasher, no. Tak, ja chyba jednak lubię te slashery, odkryłem. Bardzo, bardzo i, i nawet cieszy oko. Byłem zaskoczony, jak tak, to fajnie to wygląda. Ale mechaniki są, nie wiem, czy kto, kto był pierwszy, ale mechaniki są jak z God of wchodzenie po drabinach, jakiś e, walka na, dwa mieczy, na dwoje mieczy. No, jest dużo, dużo mechanik. Mm -hmm. Wielcy bosowie, kurczę, świetna gra w ogóle i pamiętam, że tam znaczy mignęło im poprzednio, że tam odpalałeś, i tak chciałem cię zachęcić, żebyś na odcinek poprzedni wrzucił powiedziałeś, że to nie warto o tym mówić, bo to stara gra, ale kurczę, ta gra jest taka dobra, że warto nie powiedzieć. Naprawdę, to jest no, nie, świetny nie tytuł. Nie no ja po prostu uważam, że to jest draft już jakby to powiedzieć. Zawsze się znajdzie, ktoś ty nie grał. No ja, ja wiem, ja wiem, no ale warto wspomnieć choćby dlatego, że teraz jest bezpłatna, tak? Czy też była bezpłatna i, i kurczę, świetny tytuł. Ja na przykład nie grałem, nie? Dla mnie Hubert też nie grał w Dark Star Daysów, więc tak naprawdę, no... No ja mam jed jedynka i dwójkę, więc... No. Ty ograłeś obie? Tak... Ale znaczy, całe, tak? za czasów 360 skończyłeś obie, tak? no ja dobrze pamiętam, pierwsze Daj Dicer, Dicer, Dicer to na pewno o, skrót, Dark skończyłem na wersję pecetową a później już Dark drugie na 100% na, na Xboxie 360 no to jest taka marka, którą ja jakoś tam przeskoczyłem niestety i, i ominęła mnie, zresztą ja bardzo późno wchodziłem w te generację i 360 też kupiłem późno nie znałem po prostu tej marki zwyczajniej, ale to świetne, że no w ogóle ten gol ostatni jest mocny bardzo, bo i Walking Dead teraz jest no jak nie grałeś, to uuu, panie to, to, to nie grałem masz. Walking Dead 2 właśnie, no dla mnie to są, właśnie widzisz, to jest tak, że jak nasz kolega tam słyszymy, mówi, o ja to wszystko mam to ja nic nie mam, nie? I dla mnie to ja po prostu czerpię są golda, no ja też z, tego golda to, z tego golda też praktycznie wszystko mam Okay, no Ale właśnie. nic nie mam w cyfrze w sensie na przykład ten nowy Assassin Revelations ja to ja go Też? mam w wersji PC-owej jeszcze, nie? Ale nie mam na no, to, podca, do, więc dodać, że taki sobie można jak z tego Golda Manu, to warto czerpać z niego pełnymi garściami Ostatnio Gold jest mocny, PS Plus troszeczkę gorzej, chociaż poprzedni miesiąc był lepszy, bo było przecież Teraway i Little Big Planet było wcześniej, więc dwa mocne tytuły nawet nasz też się pojawił wspomnianej, także ja byłem trochę wcześniej z na szczęście. Nie <laughs> ja śmieję się oczywiście, bo to już jest starszy tytuł, ale kurczę, no fajnie, że to wychodzi. Ja jestem pod wielkim wrażeniem, jaka to jest fajna gra, jak mi się super ciacha tym gościem. I też mroczne klimaty i, i ten takie gotyckie mocno i fajne lochy, fajne przeciwnicy. Duża przyjemność. Oczywiście bardziej mi ciągnie go do Włora, bo tam ta postać jest troszeczkę bardziej charyzmatyczna dla mnie i taka rozpoznawalna. No tak, tutaj wojna jest mało co mówi, mało no jest No właściwie tak, końca. takie walka dobra ze złem, tak na granicy, takie trochę szarawe to jest, ale za mało pograłem, żeby coś powiedzieć. No na pewno mam do czynienia z, z naturalnymi postaciami. Ja na tym jakimś upadłym aniołem trochę bym powiedział. Takie to jest. Muszę się zapoznać. Co, tutaj jesteś jeźdźcem apokalipsy. A no właśnie, no czyli okej, okay, nie skłamałem jakoś bardzo. E, tak, to jest coś jeszcze, no bo chyba w większości wypadków wszyscy wiemy, że jest tam głód, wojna, tak. śmierć i mhm. i coś jeszcze. Jeszcze jedno, już nie pamiętam. To, to z tam z klęgi Apokalipsy, świętego ja staje się. Zatrzymę, Tak, ale musisz przyznać, że kuczy mechaniką, ta gra stoi strasznie. To jest świetnie. Tak, tak jest, masa, masy, jest szybka akcja. Platformówką też, dodatkowo, bo masz jest masa takich elementów platformowych. Naprawdę fajna, fajna część, przy czym ruda część mi się chyba. Nie Wiem, jedynka ma swoje, swoje fajne mechaniki, w drugiej części pojawia się jedna dramę inną postacią, bo dramy śmiercią, czyli bratem wojny. O, proszę. Y I widzimy niektóre, też inaczej mhm. wykonywane, bo jest jednak to też trochę inna postać, bo ma takie dwa y sierpy. Co się tak wyraża? Nie wiem, czy to na no nie jest do końca sierp. No nie wiem, to ten to znaczy, no, Taki, taki warto, ja nie? wiem, to jest taki typ broni. Y chyba wiem, co masz na myśli. Tak przypomina takie sierpy, takie haki jakby. Tak, takie haki na łańcuchu, nie? No, no to to ma Tak, To, ma wojna. to jest jakaś, jakaś Siemerci, antyczna broń po prostu. Tak, na to, tak, tak. Ona no i... ma swoją nazwę, ja nie wiem jak to się nazywa. I tego, i tego jest tam jeszcze więcej. No, mi, się, mi się jednak chyba dwójka bardziej podobała ostatecznie. Chociaż wiem, że niektórym bardziej jednak jeden. No te gry są teraz super tanie, więc jeżeli ktoś przeskoczył z jakiegoś powodu nie widział, no to jest super okazja. No, nie da się ukryć, że to jest mocny tytuł. Jest starszy, ale dalej też wizualnie dają radę. Naprawdę No, ja robię do stream swego czasu, więc. O, tak. proszę bardzo. Na pewno pachnie go do mocno i, i wyczuwam po prostu dół go do Nie wiem, co po pierwsze. Chciałbym to sprawdzić, ale teraz mnie kusi z kolei remaster go do na, na PS4, ale na razie mam przerwę, bo Hubert ma moją konsolę i jak tylko wróci, to sobie wrócę, bo. Chciałem zakończyć na wicie, żeby też nie było tak, że tu rozgrzebałem, teraz znowu remaster, bo taki dysonans będę miał, na pewno wygląda lepiej na P4 i potem jest ryzyko, że na wicie nie będę chciał wrócić, no nie? Więc tak trzeba no jest z głową ryby, jak Najbardziej. Znaczy, że mam zaległości, no nie? Jeszcze jest dwójka, trójka, tak, No, <laughs> a i, tak. I czwórka jest przecież e, zap zapowiedziana, nie? T znaczy, tak. God of War i nic więcej w sensie... Racji. No to jest nie, no, teraz, nie? Wida dum. Tak tak, no, tak, tak, tak krótko. Kurczę, jak ktoś nie widział do to nie ma lepszej okazji. To kupować i tyle. I... Znaczy, no, albo w Goldzie. Ja pewnie no jak albo ktoś... No bo jeżeli ktoś to, sporo... w Goldzie, no to brać, no no tak? tak? Tak jest. To, a mów teraz o swoje rzeczy. Wyciągaj swoje te rzeczy. Drogie komiksy wyciągaj. Drogie komiksy. Jak wiecie, ja kupuję różne komiksy, bo ja kupuję i kupuję Imani, no, który był tam wcześniej o Batumanie. kiedyś tam. Tak, też kupuję komiksy DC i wyszedł nowy tomik Harley Quinn, więc go kupiłem. No i taki, wiecie, kupiłem tomik i wszystko spoko, no zapłaciłem za niedużo, dużo, ale kosztował 90 zł. I w no, lekkim nie szoku jest... byłem, że tak. No nie jest mało. Tylko tomik to, czekaj, bo Hubert by teraz powtórzył, yy, poprawił mnie, tomik który to już jest ze 100 tak? Tego jest więcej. Tak, tak, tak, tak. No i sprawdziłem sobie poprzednie tomy, te to poprzednie dwa, bo to jest trzeci, kosztowały o 10 zł taniej, więc wiesz, cena się zwiększa. Jasne, Hubert tam mi już podał parę różnych Schachermacher, jak można <głosyny> powiedzieć, taniej, oczywiście. I pewnie będę tam kupował ostatecznie, ale coś tam to dostrzegowała ta cena 90 zł. Przy czym na przykład ten tomik wydaje mi się grubszy niż dwa poprzednie, nie? Więc może przez to jest te 10 zł droższe. A powiedz, ile tak czasu czytasz, bo już przeczytałeś, jak znam życie. I jeszcze nie przeczytałem. No, Okej. Okay. Jeszcze nie przeczytałem, jestem w połowie, bo ja go kupiłem, nie miałem nawet czasu, wiesz, po święta i tak dalej. Mm -hmm. I nie zabierałem go ze sobą, tylko leży teraz u mnie na biurku. Ale kurde, to jest tak dobry komiks, i mi się bardzo fajnie czyta Harley Quinn, bo to są jedyne komiksy, które są rysowane przez yy, kilku artystów naraz. Nie? Każdy zeszyt jest rysowany przez kogo innego. W poprzednich jakby tych częściach była jedna taka co się historia i miałeś kilka po prostu rysunków. Na przykład na jednej stronie miałeś, czy tam dwie strony rysowane przez jednego. Przeskakiwałeś dalej i nagle miałeś kontynuację historii całego scenariusza, ale już to inny rysował. Nie? I był totalnie inny styl. Śmiesznie to pasuje do, do Harley Quinn. Tak mi się przynajmniej wydaje. Taka, wiesz szalona, dziwna dziewczyna i ma no, szalone, dziwne akcje, więc ten styl taki zmiankowy, zmiany artystyczne yy, mi się bardzo podoba. Ja jeszcze nie, nie skończyłem ten tomik, który ja kupiłem się nazywa Cmoc Cmoc Band jab". E, Ciekawe. I, I tak dziwne są te nazwy, ale powiem ci, że nie ma takiej jednej struktury. Jest taki mocno zaszytowy, też każdy zaszyt opowiada co, co innego jest w totalnie innym stylu, przynajmniej na chwilę obecną, bo jestem w połowie i, no nie wiem, no mi się podoba, tak? Ja, ja jestem fanem Harley, też to też więc, więc, więc fajnie. Przy okazji dowiedziałem się na samym końcu e, całego tutaj zeszytu, nie? Bo sobie zacząłem przelanać też, też tył, bo, bo to wtedy pokazują, kiedy będą następne, co Miki na przykład właśnie Harley, no to następne będzie już w maju, czyli, czyli za chwilę, ale się dowiedziałem, że Flash jest nowy, nie? W ogóle nie, nie zorientowałem się, ale że w kwietniu wyszedł Flash i, i muszę nowego flasza kupić, a następny będzie w czerwcu, więc... No ja tego flasza mam od was w ogóle i to jest taka, to jest grube coś. To jest fest. No to, to, to dokładnie to samo, to, to, tego Flasha, ja mam, wiesz, następne y, dwa tomy jeszcze, teraz jest czwarty i Harley jest dokładnie taka sama, nie? To jest ta sama grubość. A to są spore... Znaczy tak, nie wiem, jak tam nie, nie sprawdzałem taką grubości papieru, ale na przykład Batman Hash, którego też mam kupionego jeszcze tam, powoli go sobie czytam. No to są znacznie skromniejsze historie, jeżeli chodzi o objętość. Tutaj ten flash jest zaskakująco gruby, ale... We, ja tak naprawdę dopiero komiks odkrywam i zawsze no, no. jednak, jednak e, e, interaktywne gry no, będą dla mnie. Interaktywna rozgrywka typu gry będzie bardziej atrakcyjna, no, ale gdzieś tam w komunikacji, w przejazdach to jak najbardziej. Jak ja no się ja, Jeżeli ktoś chce, to Harley Quinn, ten trzeci to ja. Może jeszcze go nie skończyłem, ale opowiadam o nim, bo jest naprawdę fajny i Harley. polecam całkowicie wszystkim, wszystkim fanom komiksów, żeby go gdzieś tam zakupić. Czyli Sam osobiście jeszcze czekam na nowy tomik Bakumana, ja muszę podokupować tomiki, mank, tam, wiecie, uzupełnić kolekcję. Ach, tego jest tak dużo. No, masę, Mało masy. czasu, mało pieniędzy. <grych> no, ale nie wiem, A. właśnie to jest taką roz, rozstarkę, czy czego jest mniej, czy mniej pieniędzy, czy mniej czasu. I chyba z czasem no, jest gorzej. Chyba z czasem jest gorzej, Bo dużo tak. promocji jest, dużo, zaczę poczekać troszkę, coś tanieje, więc chyba ten czas stał się deficytowy bardzo. Ja ostatnio uzupełniłem całą moją kolekcję y, Mank o, dosłownie, wiesz, miałem jeden tomik y, Welcome to NHK i sobie dokupiłem ca całe resztę tomów i się od razu zapłaciłem za całe 8 tomów, zdaje się, czy nie? Sześć. Za sześć tomów 30 zł, bo każdy tomik tam był po 4 zł plus dostawa, coś tam, nie? Nie, to są świetne ceny. To, to są mam, świetne ceny. Problemu. I, i na, tak, na takie promocje, wiesz, lubię sobie czasami gdzieś tam poczychać to bardziej przy tych starszych tytułach, takich właśnie jak, nie wiem, właśnie Welcome to NHK, czy Chobits, czy gdzieś takie, wiem, może nikomu to nic nie mówi, ale manga to jest trochę inny styl, nie? A powiedz, Piotr, czy ty możesz poleć? bo ja, ja tak do komiksu podchodzę tak z dużą rezerwą, też oczywiście z uwagi na czas i, i pieniądze może mniej, ale głównie o czas się rozchodzi i jakby poświęcam go bardziej na inne aktywności choćby gry, czy ty możesz coś polecić takiego, takąś poważną historię, taką niesuperbohaterską bohaterską, jakąś taką powieść graficzną, taką, która nie wiem, no tam coś w, pozostawi w serduchu możesz coś polecić tak z głowy no bo ja wiesz mm. słyszę o tym Flashu, Batmanie o tym kolekcji DC, Marvelowskiej wiesz co szczerze mówiąc z głowy znaczy wiesz co, jedno to mi Chyba... Saga, Saga znasz, nie? Saga, domowa, no, Saga tak, ja jeszcze Huberta A. posiadam te tomiki i sobie jeszcze raz przeczytam, bo to, ja... to jest super. Tak, Seidus, tak, czyli, czyli baśnie też są świetne. Tez, też też bardzo jest takie, Są takie ponoć czarno-białe komiksy. W sensie... tak A jeżeli jest coś takiego mocno kolorowego, znaczy nie super bohaterskiego, ale coś, co mogło być coś ewentualnie spowiadać, to Thorgarm. Tak a Torgala to ja znam akurat oczywiście znasz Torgala, jestem. wszyscy znają Torgala ale tak, bieżąco i, i mam tego naprawdę, to się nie mam, skończyło? to się nie skończyło, ja klu, gdy kupuję ciągle Tomiki, to co nie wiem czy ci wysyłałem moje, moją kolekcję to, to wszystko co tam jest, stoi i białe jest to jest Torgal ja byłem przekonany, że Torgal się skończył nie, Torgal to jest, się nie skończył ja ja na jest stare, wydawany i nie tam... dość, że jest wydawana ta główna dość popularna, że się tak wyraża to są jeszcze takie spin-offy zrobione. Jest jeden o scenie Torgala, jeden o Walnor i jeszcze jeden od córca. Czyli Tora. to już taka saga się zrobiła, nie? Torgalowa hmm. tak naprawdę, bo to już się przycię. jeżeli tak. o tylko tą, jest, główną, no to... tylko tą główną yy, yy, t t t t oś fabularną, tak? ten główny cykl jest rysowany przez Grzegorza a cała reszta jest przez innych rysowników i innych scenarzystów. A to fajne, wiesz, zupełnie mi umknęło, że, że to jest ciągle wydawane. A to są takie w twardej oprawie? Jak jest wydawane? Są i w miękkiej, i w twardej. Okej. Okay. A orientujesz się, jakie to są ceny za taki zeszyt? O, wiesz, wciłości? co ja dobrze pamiętam, to jest od 20 do okay. 25. No to właściwie. Uh -huh. No bo Torga to jest taka seria, którą kurczę z dzieciństwa pamiętam i to jest jeden z pierwszych komiksów, które w ogóle pod po się widziałem. Jakieś oglądałem, czy znaczy dużo czytałem komiksów takich przygodowych, ale totalnie już starałem kiedyś się Kiedyś wychodził o to, to, to, to, taki cały, cały fajny magazyn, można tak to nazwać, się nazywał Relax, tak? komiksy Relaxy. I a, to tak, takich... a to tak, to świat I... tych yy... nada i tak dalej, no nie? No, ale to te relacje, to, znaczy nie, relacje to były polskie komiksy. Aha, okej. Okay. I, I tam na przykład właśnie się pojawiał torgal. Nie o, w formie też, takiej zeszytowej, nie tylko to... tam ten... Mam relacje wyciągnięte z piwnicy. Jeszcze to są relacje mojej dotaty. Spakowane są ładnie w czyli w tej chwili, bo one są już też podni podniszczone przez czas, nie? Wiadomo, ale leżały, leżały w piwnicy, a odnaleźliśmy je no i zobaczyłem i sobie porównałem Torgala, który, który jest, ma w formie tomikowej, normalnie wiesz, takiej zeszytowej kupiony nowka i to, to relaksował, nie? I co, jest przepaść jakaś mocna? Eee, no wiesz, czas tutaj na, naruszył, Za, trochę. No, tak. mhm. Za z, naruszył trochę. Z, trochę. tak. Zaząb czasu naruszył trochę, trochę. Zaczęliśmy się w tych komiksach, tak mi się skojarzyło, że ja kiedyś e, czytałem komiks z Hasem Klosem był całkiem niezły. Było tego no, bardzo dużo. były takie dużo. Tyły ale to tam gdzieś po prostu byliśmy na jakimś wyjeździe, jeszcze z rodzicami dawno temu i, i tak patrzę na półkę i to był taki tom i patrzę na półkę, a tam Hans Kloss, nie? W jakimś kartonie i pamiętam, że to pochłonąłem kilkanaście tych, tych tomików, bo to były bardzo małe historie, takie krótkie, bardzo króciutkie. Też nieźle narysowane i też wcześniej nie wiedziałem, że, że Hans Kloss w ogóle taka postać dosyć ikoniczna już występuje też w postaci komiksowej. Fajnie, no nie? Znaczy ja osobiście szukam znaczy to znam oczywiście dzięki za rekomendację Ale po coś, ale... coś jeszcze ten, Takie masz komisje, wiesz, jeszcze, w jeszcze masz dwa pomisy Co wydawane przez Dark Horse To, to masz Poseł Okej, okay, okej okay. Coś takiego myśl, Myślę co mogą mo, mo, ci poradzić ze swojej biblioteki Bo, bo tak jest najłatwiej, nie? No wiadomo, wiadomo tam czasami na odgrywce tam kiedyś wyciągali takie ciekawsze historie, takie poważniejsze chyba francuskich twórców nawet. No to tam będzie chyba więcej, ja, to, ja takich u siebie w bibliotece nie, chyba jedyny taki najpoważniejszy komiks, jaki mam, to się nazywa Logi Comics, ale to jest o Logice Matematycznej. To jest taki gruby tom, taka gruba księga. Mhm. E, to jest takie podanie Logiki Matematycznej w formie komiksu, jakby jak to działa, jak działają wyraszania bajowskie i i inne takie rzeczy, nie? O matko, też bardzo ten dla wąskiego grona, nie? Bardzo Zacznij. dla wąskiego grona na matematyce i informatyce, nie? Ale tak. mi się bardzo podobał, jest super polecam. Znaczy ale fajnie, ktoś... że, że taka postać komiksowa, no nie? Powstała, to jest też ciekawe. Tak, tak, tak. Miło, miło. Dobra, to tak, tak ja zapytałem przy okazji, skoro taki temat komiksowy płynął, fajnie, że ten dział u nas wraca powolutku, bo ja też tak się ja, przymierzam, ja ten... żeby o tym Batmanie powiedzieć parę słów, ale najpierw chcę doczytać do końca, zwłaszcza co tylko dwa tomy. To doczytu. To, to, to, to ja, ja kupuję sobie tam nowe rzeczy e, właśnie z Mańcusz. mam trochę preorderów różnych, gdzieś tam czytam, wiesz, też na promocję. Tak, ale ja jestem w takim szoku, jak ten Batman jest dobrze narysowany, jakie to jest wspaniałe dla oka. Wiesz, Dominik, Kurka. ogólnie możesz skoczyć raz, pewnie ze mną i pewnie Hubert też będzie na 20-tego tam staje się maja, czy któregoś, jakoś tak w maju. Będzie, będą targi książki, tak? A na targach książki sobota Niedziela. Mm -hmm. Będzie Komiksowa Warszawa, bo już to wiadomo, więc pewnie będzie Jedmond i, i parę innych no, tych, tych wydawnictw, w tym, w tym Mysza i tak dalej, nie? Okej, okay, więc, okay. więc fajnie można sobie tam wpaść i iść sobie pooglądać, co ci pasuje, kupić, ta, i to kupić taniej niż normalnie, nie? Więc warto. Moim no nie, powiem szczerze, że, że chyba nie byłem jeszcze na takich targach, także chętnie no się bierzesz, bierzesz żonę, że ona sobie idzie na górę i sobie ogląda książki normalne, jeżeli lubi, nie? Co je może popatrzeć y, y, wcześniej nawet na po prostu przez wydawnictwa, które, które lubi na przykład postuje jakichś specyficznych książek, to idzie sobie na górę, ogląda i, i kupuje, a ty siedzisz z nami i nerdzisz, nie? Plansówki... <śmiech> komiksy i tego. tego no tego właśnie ostatnio, ostatnio odnośnie książek to tak mam taki poczucie że strasznie mało czytam właśnie prozę i zamierzam sobie wrócić, bo, bo jest parę rzeczy, które mnie mam to, to samo, dlatego mam Kindla i, i, i cieszę się, że mam tego Kindla bo zaczynam też wracać czytam dużo, dużo mniej niż 10 lat temu, nie? No to jest to jest duży babo, a to wiesz to jest znowu ten deficytowy czas i i wiesz, kusi konsola, kusi, ta z tego czytelnika pożyczonego też kusi. I i Blade No po, właśnie, ja dlatego kusi. też zaczynam trochę organizować sobie ten czas, żeby wyznaczyć sobie odpowiednie dni na odpowiednie rzeczy. Po prostu chyba no, ten będzie trzeba. najlepiej. Nie, bo trzeba, bo, bo też wydaje mi się, że czytelnictwa nie warto zaniedbywać. że Warto być w tym tam kilku procentach czytających paków, tak, niż. Zaliczam też komiks też do czytania, więc to też nie jest tak źle, mm -hmm. ale, ale fakt faktem dużo więcej u mnie jest zabawy growej niż e, prozy. Jak kiedyś odwrotnie zupełnie było, tak? Nawet odkryłem gry, no to, to było takie coś, co było takim oknem na świat, no nie? Wtedy. Tak, biblioteka tak, tak, tak, tak. była ostrograna, chodziłem, zasuwałem, połykałem wasze przygodowe powieści, po prostu kilogramami że nosiłem. No wiadomo, że też te formy takie, wiesz, gry też, opowiadałem też wiele historii i są dużo bardziej atrakcyjne, tak, dla oka i, i interaktywne. Chociaż mogę tylko powiedzieć, że są fajne książki interaktywne, nie wiem czy spotkały się z tym. Tak, spotkałem się po bardziej. prostu, że masz wpływ na fabułę, podejmujesz decyzję, i nawet spotkałem się z taką książką w języku angielskim do ćwiczenia języka, więc nawet taki ciekawszy, wyższy poziom angielskiego też można poćwiczyć. Mm. Także też polecamy, jeżeli ktoś ma problem z, z brakiem czytelnictwa, to też możesz zachęcić. Mnie, ja tak się próbuję, tak, bo jest taki aspekt growy, no nie? że masz trochę wpływ na historię, nie? Wątki. Próbuję tak wrócić do czytania w ten sposób. To tak krótko mogę powiedzieć. Czyli potem zbliżamy się do końca. już Zbliżamy się do końca ja tak. bym jeszcze jedną rzecz zamykać. ty pytał, bo dzisiaj byłeś? Tak, tak, tak. tak. Dzisiaj A to był krótko w kinie, powiemy. wyobraźcie sobie, był w kinie na przedpremierze. Tak, to się rzadko tak, to się rzadko u mnie zdarza. Wybrałem się z żoną na szybkich, ściekłych osiem. Tak, to już ósma część. Okazało się, że jest... Wpadł mi newsletter w ogóle, Kino Atlantic że bach, że w najbliższych kilku teraz, w najbliższych dniach, już bodajże od wczoraj, czy od czwartku bodajże już są projekcje, stwierdziłem, że to będzie super zakończenie świątecznego czasu. Byłem dzisiaj. Znaczy, na pewno to, co zobaczyłem, nie na pewno się zgadza z tym, jak sobie wyobrażałem, że to będzie wyglądać, bo ta seria... Jak pewnie oglądasz na bieżąco, czy nie oglądasz? Oglądasz, czy nie oglądasz? Mm, nie nie oglądam to... na bieżąco, ale wiem mniej więcej o co to no, samochody, piękne kobiety i teraz no, doszło, coś, teraz doszło dużo wybuchów. Tak, wiem. <laughs> tak. Jeżeli, czy tak, No Jeżeli chodzi o całą historię, no to w trailerze, jak ktoś zobaczy, to jest zapowiedziana, tam chodzi o to, że to nie będzie jakiś spoiler wielki, bo trailer o tym opowiada, a do Dominik które staje się raczej mówiąc tam po angielsku Gone Rock, czyli troszeczkę idzie trochę się zwraca przeciwko swojej rodzinie, przeciwko swoim przyjaciołom, swojej ekipie i to jest cała kanwa historii, tak cała historia wokół tego się kręci i to jest już powiedziane w trailerze, więc tutaj niczego nie zdradzam kurcze no masę eksplozji, mi zabrakło przede wszystkim więcej aut no wiadomo ta seria w ogóle tak sobie oglądałem tą historię, to face palmy leciały grubo, no bo tam no to, co tam się dzieje na ekranie, to momentami przekracza wszelkie granice rozsądku. Oczywiście, wartość rozrywkowa jest ogromna i jak, jak się pójdzie do kina z myślą, że to jest po prostu kino rozrywkowe, tak jak się idzie na film super bohaterski, to wiadomo, czego się spodziewać mniej więcej. To jeżeli się widziało poprzednią część siódmą, to akurat ta część ósma idzie absolutnie w tym kierunku jeżeli chodzi o samo, samą wizualię no to no kurczę no to świetnie zmontowana, wartka akcja pojawiają się wszyscy znani bohaterowie jest też nawiązanie do poprzednich części są piękne samochody piękne kobiety początek taki troszeczkę w innych klimatach latynowskich jest, później troszeczkę przenosi się do, do innych krajów Wiadomo, jest to mniej, mniej rozbiegany odcinek czy odcinek serii, czy tam część serii, która w stosunku do poprzedniej. Mhm. Czy, nie wiem, naprawdę mam problemy jakby, problem z poleceniem tego filmu, no bo to jest lekkie kino sensacyjne w tej chwili. Ono się zmieniło, tak. bo ja troszeczkę jak oglądałem, jak leciały te face palmy, troszeczkę zatęskniłem za tymi pierwszymi częściami, które były takie stricte samochodowe. Tu oczywiście jest aspekt samochodów, jest ta ekipa, y, mamy znanych bohaterów, prawie wszyscy się pojawiają z poprzedniej części, samo, z małymi wyjątkami i no, jest ten aspekt samochodów, ale jest dużo więcej sensacji, dużo więcej strzelania, dużo więcej wybuchów, no wybuchów jest masę po prostu i naprawdę <śmiech> już nawet plakat zwiastuje, co tam się będzie działo, że... że no przekraczają kolejne granice tak naprawdę. Jestem ciekaw, czy, jak dalej ta seria będzie się rozwijać, bo na bank będzie kolejna część. To jest pewne. Absolutnie nie. Może masz jakieś pytania, to może cię mi co? łatwiej. Ja jestem to, w, Nie wiem, Paul Walker był... jakby w poprzedniej części chyba był jego ostatni, nie? W sensie no to bo niestety jemu się, jemu się zginęło. I nie, on niestet. miał wypadek, wiem. Tak, i niestety śmiertelny. Nie, ale i on... był jakiś hołd jeszcze oddawany tutaj. Eee, czy, czy, nie czy chcę nie. spoilować. A, czyli jednak był, dobra. Znaczy, na Super. pewno y, było o nim wspomniane, no bo, bo tam było wspomniane, bo nawiązania do no, poprzednich części tak? są. Pewnie. Tak, bo teraz no, retrospekcji typowej nie ma, ale, ale jak najbardziej jest. Oni bardzo lubią sięgać do poprzednich części, przecież hołd był ogromny, tak, do poprzedniej części zwrócony, dla, znaczy zrobiony dla niego i... Znaczy, mi się podobało, moje żonie mniej, bo nie spodziewała się takiej sensacji ale ja wiedziałem już w poprzedniej części, że jeżeli tam latały samochody, to tutaj musi być grubiej i musi latać więcej rzeczy jest więcej latających samochodów oczywiście jest trochę, trochę też dużo sprzętu ciężkiego i jest, jest też pewne negatywni bohaterowie też wracają w pewnych nowych rolach więc no kurczę no to, co zobaczyłem, to jest dokładnie to, czego się spodziewałem, czyli takiej radosnej rozgrywki, chociaż troszeczkę nie podoba mi się, że seria podąża w stronę takiego braku realizmu. Po prostu to, co tam się wyrabia, no to przechodzi ludzkie pojęcie <śmiech> po prostu. No bo to nie jest film superbohaterski, gdzie wiele rzeczy uchodzi. Tak? Bo, bo wiadomo, mam superbohaterowie, no to to są po prostu ludzie, ale kurczę, to, co wyrabiają i z tymi autami... No to naprawdę przekracza kolejne bariery. Nie wiem, co dalej będzie z tą serią. Jestem ciekaw, czy za N lat powiemy, będziemy mówić o y, części 15 albo 20. <śmiech> <śmiech> <śmiech> no bo to i tak, zwróć uwagę, że to jest seria, która ma ogromną ilość części. To już jest saga, tak, tak, tak naprawdę, tak. nie? To jest w tej chwili ósma część i nie wiem co będzie dalej no dycha na pewno będzie to, to może zamknął serię dyszką, na pewno y, kończy się w ten sposób, że otwarte jest, y, otwarta jest kontynuacja a to jest najczęściej tak, tak łącznik z stworzony i zobaczymy no, mogę, Tak, ja mogę polecić, moja żona nie bardzo, więc tak pół na pół, no. trzeba, trzeba się nastawić, że to nie jest żadne głębokie kino, tylko po prostu czysta rozrywka ale trzyma standard jednak. I ja się dobrze na paliłem. najważniejsze. Tak, bo na to wiesz, no, kino, kino, ma, kino ma dawać radość, tak? I, i ta radość Dokładnie była... Tak. No trudno, że te face palmy leciały, ale ja się, ja bywało tak, że śmiałem się do siebie po prostu jak kupi z tych scen. Czyli wartość dla mnie była ogromna taka, na, na, na powiedzmy Potraktujmy potraktuj to w ten sposób, że przygotowywałem się na jutrzejszy pójście do pracy, żeby tak ładnie zakończyć <śmiech> święta, bo wiadomo, jak jest, kiedy kończy się taki dłuższy okres, to jest taki ze no nie, w ten kolejny dzień, po tym, po tym wolnym, zwłaszcza przedłużonym, jak teraz i będzie mi łatwiej zacząć kolejny dzień, także ja polecam fajne, lekkie kino, fajny montaż, Niezłe efekty specjalne, dużo eksplozji. Czego chcieć więcej od tej serii, tak naprawdę? No. Może więcej samochodów. Chociaż na początku aspekt motoryzacyjny, znaczy nawet troszeczkę było humoru, zwłaszcza pod koniec filmu. Dużo tam było radosnych scen i fajnie połączyli to. Warto. A czy warto się wybrać? Nie wiem, czy na przedpremierę, ale jak ktoś lubi serię, to pewnie poszedł, podejrzewam. Tak, znam życie. No właśnie, tak. No. Sala była tak, praktycznie tak. pełna. Nie da się ukryć, że Atlantik to jest małe kino, nie? Tak naprawdę takie. Mm -hmm. Ja je bardzo lubię, bo jest kameralne. Wygodne fotele też mają, co nie jest jakimś standardem w kinach w tej chwili, żeby było tak super wygodnie. Ja się bawię świetnie. No i właśnie, i to jest najważniejsze, co się bawię. Na pewno będą świetnie. gry mobilne, nie jakieś badziewne. <laughs> no, na pewno, no, no bo to zawsze żarowanie na marce, nie? Wiadomo. Tak. Czekam na kolejną część, chociaż pewnie bardziej czekam na Nowe Gwiezdne Wojny w tej chwili, będą wcześniej już trailery. No, 14, jest. nie? 14 grudnia. A to w tym roku, no tak. Kurczę, super. Ale zaczekie tempo, nie? Tych, tych... Yy, odnowienia yep. tych marek leci. Szok. Jeszcze tego trailera nie zobaczyłem. Cię sobie zobaczę jeszcze po nagraniu, także to tak chciałem krótko, no bo ja tutaj od filmów nie jestem, nie? To Hubert. Ja tylko tak, to dlatego, Hubert, że byłem... jest inny... A czy Hubert jest ekspertem od pospolitej kultury, no nie? Więc dzisiaj jakby w jego zastępstwie pestowałem tą rolę i myślę, że nie wyszło najgorzej. No a Piotek, już tak jakoś to Dobra. już nie będę rozciągał tego. Będziemy, będziemy kończyć. Bardzo dziękujemy za, za to, że nas wysłuchaliście znowu w formie duetowej. Mamy nadzieję, że będzie tego mnie, chociaż nam się dobrze rozmawia i jest, mi się wydaje, dobrze Pociągnęliśmy dłużej niż godzinę znowu, więc wow. Dziękujemy ogromnie za wkład komentarzowy. Pod ostatnim odcinkiem. Sporo tak. było jak no, nasze standardy, naprawdę. Było nawiązanie do Scorpio, było nawiązanie do, do naszej promocji PS4 spóźnionej. Lata świetne ze wszystkimi. <śmiech> tak, ob, tak, stwierdzamy to, co Izrael powiedział, bo to żona Hiena wchodzi do LOR, więc tak. Przyzwyczaję się Tak przygarnęliśmy, no nie, bo to my tego nie wymyśliliśmy To nie przygarnęliśmy do siebie, ale... Tak. No możemy tak datizować, że zresztą na Twitterze Hubert jest tam, relacjonował ten Sony, takie jak ja odwity. ja specjalizuję w Hubert w PS4 dokonał <laughs> dokonał wmiany taśmy, tej jak to się mówi, pasy termoprzewodzącej pa -pasty i termopadów. Termoprzewodzącej, tak. Coś takiego? I mówi, że jest dużo, dużo lepiej, że hiena wyjedł znacznie mniej intensywnie. I faktycznie teraz jak Huber zaczął mi gadać, wciskać to, że ta konsola jest głośna, to ja potwierdzam, że no no jest, ona jest, głośna, tak? jest głośniejsza, ale to nie jest, nie nazwałbym tego batorzeniem hieny, powiem szczerze. Raczej takiej małej hieny. Raczej, raczej małej hieny, I ale nie batorzonej. I zależy od gry jeszcze, nie przed Uncharted, ale kiedy raz o Was trochę pograłem, będzie na przyszły odcinkach na 100%, no to odzywa się na demie, doma trójki też, konsola weszła w te wysokie obroty i, i może to przeszkadzać, jeżeli się blisko siedzi. Ja na szczęście jestem oddalony od konsoli, więc dla mnie to nie jest uciążliwe, ale rozumiem Huberta, że dokonał tej modyfikacji. Mam nadzieję, że w kolejnym odcinku będzie, a to będzie odcinek... Specjalny Piotrze, to możemy to powiedzieć, bo to będzie. Tak. Słuchajcie, ro, ro, przyszły roczek. odcinek, to już teraz może zrobimy taki teaser. No, teaser nie tak, teaser. teaser Informacje po prostu. Tak. N następny odcinek będzie naszym odcinkiem urodzinowym. Wyobraźcie sobie. Tak my jesteśmy z wami już rok. Szok, A, nie? Prawie że. Więc <grych> mamy nadzieję, że następny odcinek będzie dla was fajny, bo przygotowaliśmy dla was gościa. Ale niespodzianka niech będzie. Tak, jak ktoś, ktoś w w ogóle, przyjdzie, to byłoby super. Jak, jak, jak mamy nadzieję, przynajmniej. <śmiech> tak, jest. Ta, tak jest umówione. No i do tego mamy nadzieję, że spodobają wam się nowe rzeczy, bo ja jestem w trakcie jeszcze takich prac różnych, jeżeli chodzi o sklep, który zapowiadałem. Nie będzie dużo zmian, bo trochę rzeczy po prostu wyleci. <śmiech> Więc będzie po prostu tego mniej, ale będą mam nadzieję lepsze. A mogę zdradzić jeszcze tak na koniec, bo dostałem, a w ogóle zaskoczony jestem też tym bardzo, zagadałem tak sobie lubą, czy co, sądzi o tym pyrkonie i w ogóle powiedziała spoko. Także najwyraźniej zaczęła ten szanować moje hobby coraz bardziej, nie? To bardzo fajnie. Ale to jeżeli, by chciało, jeżeli będziecie chcieli, to wiecie. Wpadajcie, bo my na pewno z Hubertem. Będziemy Diana także, więc no ja jest szansa i... zobaczenie Switcha, więc się ciągle zastanawiam, czy się wybrać. No tak, patrzy. ja Switcha tak będę ze sobą zabierał, tym bardziej, że 28, czyli dzień, w który wyjeżdżam na, na Pyrklon, będzie już Mario, będą Mario Karty dostępne, więc pewnie jeszcze przed wyjazdem albo dzień wcześniej, jeżeli się uda, albo dosłownie chwilę przed wyjazdem ja odbiorę i będę... Pytał, Kurczę, nie? tak sobie pomyślałem, teraz byśmy byli pełnym składem, a to wychodzi na to, że tylko ja jestem taki wahający się człowieczek, to moglibyśmy nawet coś nagrać w sumie. To byłoby bardzo to fajne. fajne. No bo jesteśmy na, jesteśmy na USB, więc to wszystko jest do zrobienia, nie? hub, USB jedziemy z koksem. Tyle komputer. No to technicznie to nie takie proste. Technicznie nie takie proste, bo musielibyśmy mieć wszystkie komputery, ja swojego komputera nie będę zabierał i tak dalej. No właśnie, właśnie już się stworzył Ale... problem. Ale wiecie, nawet Co? jeżeli nic nie nagramy, bezpośrednio tam, no na Pyrkonie, do no jeżeli chodzi dużo o, wraże, nie? o takie typowe nadrywanie nasze, takie studyjne, to i tak na pewno nagramy cokolwiek z tym naszym przenośnym mikrofonem. Który, który także posiadamy tym razem z odsłuchem <grych> tak, tym razem z odsłuchem bo jednak I... tam wyszły krzaki kurka tak, punktem na pewno będą jakieś rzeczy takie związane urodzinowe, w sensie wiecie piwo i, i tak dalej nie? no bo tak się składa właśnie, że nasze urodziny yy, kilka dni po tych po terminie urodzinowym właśnie z Pyrkon więc, a ja nigdy nie byłem chociaż no, ciągle uważam, że zostałem na Pyrkon Widzicie hashtag za stary na pyrkon wciąż aktualny. To też więc... wejdzie do Lor. Też też myślę, że wejdzie dolar, folk lore do Lori. naszego koloru naszego. Do, Dobra, do, także tak, jeszcze raz dziękujemy za komentarze. Jeszcze dziękujemy. Zaproszamy tak, dokładnie oczywiście. tam końcówkę twoją, powiedz wszystko. Followy na Twitterze, lajki na Facebooku, suby na YouTube. Eee, oglądajcie na moje streamy, bo tylko ja na chwilę obecną streamuję, chociaż mam nadzieję, że, że reszta chłopaków też będzie streamować działa już w tej chwili hostowanie w końcu dobrze, bo miałem jakieś małe problemy, ale tak, jeżeli wejdziecie sobie na, zaznaczycie sobie tam gierkowców, to powinno zadziałać, ja jeszcze spróbuję się podpiąć pod to konto bezpośrednio u mnie w programie, żeby móc to wszystko ładnie połączyć, więc jak się uda, to jeszcze będę streamował też bezpośrednio jakby tam i na swoje konto, więc macie tego mnóstwo będzie, z, nie wiem jeszcze co będzie w tym tygodniu, znaczy w poprzednim nie było w piątek, yy, nie było w piątek streama, bo święta, w poniedziałek też ponadrywamy i też święta, więc wiecie, yy, nie było, ale jak to słuchacie z rana jeszcze, to dzisiaj jest stream po 21 i... Coś będzie, jeszcze nie wiem, co no, to będzie. Y, ten, jak to się mówi? Y, uciekło mi słowo, nie to czasu przestrzenny, No bo <laughs> wiem, że wyjdziemy w piątek. Jeżeli ktoś słucha na rano, tak no to jest. jeszcze masz szansę się załapać, nie? Przede wszystkim dziękamy, dziękujemy bardzo, że nas słuchacie. Bo po pobraniach widzimy, że ktoś pobiera to nam daje siłę, żeby dalej siadać i żeby dalej ponocz. tworzyć, nie? Tak, i żeby tworzyć content, to był fajny roczek chociaż bardziej będziemy o tym mówić, podejrzewam wspominkowo w Tak, tym bardziej, odcinku. że uwaga, uwaga, Diana nam się zapowiedziała też, że będzie No, kurka, wypadałoby, że była, powiem szczerze <śmiech> to byłaby duża wtopa, gdyby się nie pojawiła, więc Diana, jeżeli to wysłuchasz, a nie wiem, czy słuchasz na bieżąco podejrzewam, że nie, to i tak ci damy znać, że masz być, także <śmiech> nie no, wypadałoby, wypadałoby no, więc będzie nas dużo. Mamy nadzieję, że będzie nas dużo. Będzie co montować, będzie co, o czym gadać. Mamy tak taką jest. nadzieję. Dobra, bardzo. Ja ci bardzo dziękuję, że wpadłeś. Również dziękuję. Bo, bo po świętach jest różnie. I Owszem. będziemy kończyć. Słyszymy się ze wszystkimi nowymi w urodzinowym. Już będzie odcinku już 40 przy okazji, więc wiecie, jak no, to się ładnie złożyło. Ale powiem wam, że to nie jest przypadek. To jest wszystko ładnie wyliczone. Ale skąd? To jest już przypadek. To, to w ogóle przypadek, nie? Ja już nie wiem, czy to był przypadek, bo... Nie, przez nie to nie, nie był przypadek, ja mniej więcej w pewnym momencie wyliczyłem dokładnie, w których to ma się wydarzyć, więc idealnie nam wskoczył piękny ładny numerek 40 i to będzie pierwszy roczek, pierwsze 40 odcinków. Podcast o nie? Tak, i abyśmy utrzymali ten cotygodniowy. Ja też yy, z, trochę. Myślę, że z życzeniami możemy poczekać. Wiecie co? O, to jest fajny pomysł. Jeżeli chcecie, ja to, że wiecie, że będzie następny odcinek już urodzinowy, to możecie nam wrzucić yy, życzenia w komentarzach. A my te życzenia odczytamy w następnym odcinku. Bardzo miła rzecz. Dobrze, trzeba to zakończyć. Ja to. bardzo dziękuję i słyszymy się tak jak mówiłem. Już za tydzień. Cześć. Hej, hej, cześć.